Go. Tak, nie, bo ostat ostatnio w ogóle się, e, tak siedziałem i zacząłem zastanawiać. Zespoły metalowe to jedne z najbardziej religijnych zespołów ogólnie. Pod jakim zbą? Albo antyreligijnych. Nie, ogólnie religijnych, a przynajmniej na, najbardziej poruszających tematyk religijnych. No, temat. No bo, no wiecie, tak. wszystkie, zes wszystkie zespoły metalowe stylizują się na takich, na takich totalnych jebać Biblii i tak dalej. No, no. Cały czas śpiewacie o demonach, o aniołach, o głębinach, o... Jak, o, jak, jakichś jak, jakich bóstwach, jakichś różnych takich stworach. żadna inna muzyka tego nie robi. Nawet, nawet jakiś głupi pop śpiewany przez... W sumie raz, nawet no. jakiś głupi pop śpiewany przez wychudzonych facetów y, zazwyczaj śpiewają o, o swoich problemach z dziewczynami czy coś. No. To jest prawdziwe! a ci wszyscy tworzy metale z wielkimi brodami i pełni metalu. Oni śpiewają o aniołach, którzy ich spotykają i czasem spotykają demony i w ogóle tam przyjaźnią się z demonami. A najciekawsze jest to, że... Ogień piekielny. No. I... A najciekawsze jest to, że w ogóle większość tych wszystkich zespołów tych satanistycznych i heavy metalowych to no. w ogóle ani nie są żadnymi jakimiś naprawdę satanistami czy wyznawcami, wiesz, tych wszystkich bóst swoich czy Szatanów, czy nie, to Tylko po prostu śpiewają sobie, tak, czy tam groulują. Nie, nie, nie. To mogę jeszcze, zrozum to mogę jeszcze zrozumieć jako wiesz, wizerunek zespołu. Że no, po prostu no. kreują taki swój wizerunek. Tak. tak samo jak wszyscy raperzy, wiesz... Tak, kre dokładnie. Kreują wizerunek, że tam... Biedaka. Str str str strzelają babciom... W z pistoletów a, w głowy albo, i tam że, są gangsterami. Że mieszkają wszystko. na ulicy, a, a, na ulicy tak. właśnie. A wszyscy metalowcy są. To, nie wiem, czy to jest totalna hipokryzja, czy po prostu nie zwracają na to uwagi, ale cały czas śpiewają o religijnych bzdurach. No i może nie cały czas, no, cały... Bo, no bo na cały przykład o te, te power metale bo... to śpiewają o smokach i, i fantazy, to, to też, no dobra, to druga no o wizyła. wojnach Ty właśnie, to, to na to by wychodziło, że metale no. są albo religijni, albo są nerdami Czemu nerdami? No bo śpiewają o fantazy, o smokach, no. o, o elfach no to czas, czasami tak, tak jest Ej, ale to, to zazwyczaj tak jest, że wiesz tacy właśnie najbardziej wychudzeni ne, te, takie najbardziej wychudzone nerdy z największą ilością pryszczy i wszystkiego to właśnie e, najbardziej są nakręceni na wielkie potwory na jakieś, na jakieś wielgachne krasnoludy prawda, z wielgachnymi toporami na smoki i wszystko może, to, może metale to są po prostu ludzie, ludzie pełni kompleksów Ba ja mówię, myślę, że ich bo... trzeba przytulić To też, ale... Chodźcie zorganizujemy akcję Przytul Metala Tak <laughs> Za każdym razem jak widzisz Metala na ulicy, tego musisz przytulić a O, Stachu! Ale co, ja nie jestem jest Stachu już nie jest metal. Ściłem włosy Tak Ale dalej masz kolczyk Słuchaj, Za, A co kolczyk ma ten metalu? A ten kolczyk ma kolec No to co? Bo kolce są hardcore no Hardcore, a hardcore nie jest metal nie? Hardcore jest od y, panku. A kurde, sorry. Pank jest Przepraszam. inny. Przepraszam. Ale Ja się znam na. Jeśli chodzi no. o metalowe spojrzenie. No, no, to... widzę, od razu tak siadłeś jak znak. No. Jeśli chodzi o tych metalowców, to no, zazwyczaj mał wy wydźwięk pesymistyczny. No, tak to już niestety jest, bo w końcu myślę, że jakby sam gatunek słynie z tego, że. Nie wiem mał, co o mroku innych o... takich rzeczach po kiedyś, słyszałem... kiedyś właśnie mi wysłałeś co? filmik, taki, e, taki satanistyczny w ogóle e, black metal, a śpiewali tak jakoś e, o czymś szczęśliwym się cieszyli, tańczyli. Tak? Tak, nie pamiętam. No było takie, taki filmik na YouTube, ale nie pamiętam kto się Was się. A też nie, pamięta. nie pamiętam. Więc, Więc może to wyciąć, bo to i tak nie ważne. Pamiętam jakiś polski, jakiś polski zespół słyszałem kiedyś w radiu. Jak... Ogólnie nie jestem dużym fanem polskiej muzyki, ale pamiętam taką sytuację, że e, w radiu leciała jakaś, jakaś polska piosenka. Brzmiało jakiś metal czy coś no, typu z tych cięższych rzeczy. Nie wiem, nie, nie wiem co to było. Ale w każdym razie koleś śpiewał najbardziej z mętnym głosem we wszechświecie i śpiewał. Jestem taki szczęśliwy, że coś tam. Coś to, to brzmi tam, jak maleńczuk. Może, nie wiem kto to jest nie słyszałeś zespołu, nie wiem, Piersi? Nie, nie Piersi, e, Pudelsi. Nie słucham polskiej muzyki, Ale kiedyś jak ci się tru... obiło o uszy? Obiła mi się uszy nazwa, obiła mi się o uszy pewnie jakaś ich muzyka, ale w życiu nie łączę jednego z drugim faktem, faktów, bo mnie totalnie to nie interesuje. Zawsze mnie fascynuje, jak mówię, mówię ludziom, ja nie słucham polskiej muzyki. No ale na pewno znasz to i to i to. Nie, nie znam, bo nie słucham. Znaczy wiesz, u mnie to jest takie... Daj ciastko. A, mam przykład, A jak w radiu leci na przykład? To znam. No to, to znam piosenkę, ale nie wiem, że to śpiewają pudelsi, czy co to tam. Znaczy, no, nie, no, dzi dzisiaj to, jest... to trudno po prostu przejść obok na największych hitów, już nie mówię tylko polskich, ale w ogóle, więc na przykład właśnie internauci to oni najlepiej mają, bo właśnie dzięki internetowi, przez to, że właśnie są tak zwane yy, mimy tak to się mówi, czy memy? Jak to, jak to jest? Nie wiem, to się A, czyta. Wiem. Na przykład te, te mimy te no. właśnie o Lady Gaga i tak dalej, więc myślę, że każdy internaut może znać te rzeczy. Myślę, że z polską muzyką też może być nas podobnie jak ludzie śmieją się na przykład z Dody albo innych takich rzeczy. Właśnie, nie. może się śmieją, ale ja właściwie nie znam żadnej piosenki. Ja też. Dody? Tak samo Lady Gaga i tak dalej. A wiesz co, ja ostatnio stwierdziłem w ogóle, że cokolwiek by się o Lady Gadze nie te, mówiło. Te, tego... Ona ma chwytliwe kawałki. Tego bibera też nie słuchałem. Kiedy, wersji, kiedyś, ten, kiedyś... Gore. Nie, bo pamiętam, że kiedyś jak wracaliśmy ze znajomymi, tam byliśmy w dość długiej podróży pociągiem i koleżanka mi zaczęła puszczać e, po prostu wszystko, co miała na mp 3 i tam miała no, trochę Lady Gagi. To jest kurde, chwytliwe! Ja myślę, że to jest chwytliwe, jak się słucha 30 razy, a takie coś się zdarza często, bo właśnie telewizja, radio, internet... Czemu 30 razy? No, tak... 30 razy z własnej woli to by mnie nie dał radu ja to Ale ulubionej... ja to słyszałem tak, pierwszy tak. raz wtedy, pierwszy raz w życiu. Znaczy, ja mówię, to, to, to jest według Ciebie, a według mnie z Lady Gaga jest tak, bo myślę, że gdyby te wszystkie posłanki puścić na pulcie to by wszystko dla mnie brzmiało tak samo. Aha. A jako, że właśnie wypuszcza jakiś single raz na nie wiem parę miesięcy, potem merzy to w radiu 1000 razy, to wtedy już może o, to jest chwytliwe! Bo ci ludzie wiedzą jak robić marketing. Widocznie. Ja, ja się tego uczę też. jak wcisnąć marketing w muzykę. No. Nie, nie, nie. Dobre ciasto. Okay. Chociaż zazwyczaj nie lubię jak nie ma nic na ciaskach, jest po prostu samo ciasto bez czekolady Dobre, czy cegokolwiek. No. Ja myślę, że właśnie takie lubisz. Nie, nienawidzę suchych ciastek. No takie, le... takie właśnie. No, Ciaska powinny właśnie. mieć jakąś polewę, czy coś takiego? czekoladę. Takie jasne, jasne są takie jakie, a takie no. ciemne jeszcze da się zjeść. No bo no, to... w ciemnych jest jakaś czekolada czy no, kakao. No właśnie kakały. dlatego wziąłem kakaowe, bo, bo, bo miałem do wyboru jeszcze właśnie takie zwykłe, ale myślę. Eee, Jasna to zawsze się tak w zęby wbijają Znaczy nie wiem, ja z ciastek lubię zazwyczaj jakieś babeczki Czy coś w, w, w no, no, tym, no. żeby to miało jakieś nadzienie o, o, Albo nawet, nawet w ostateczności i inne takie Nawet w ostateczności jak są te ciaska typu hit Że po prostu masz jakieś babek no, a, no. I coś pomiędzy wsadzone I to odkręcasz Najlepsze jest to, że... Nie, bo wtedy trochę zostaje tu, trochę no. tu I to nie, się nie tak nie, stury. nie wiesz z której strony to z z, z, z której to ugryźć Kiedyś się tak zlizywało. A nie, później nie było wiadomo, co zrobić z tymi ciastkami suchymi. Czy Zauważyliście, że ilekroć są jakieś imprezy w ogóle i właśnie hmm. jeśli chodzi o żarcie, to właśnie są właśnie, nie wiem, czekolady, chipsy, cukierki no, i ciastka. Zawsze najszybciej chipsy znikają, prawda? No. No bo. Chipsy po pierwsze są smaczne chipsy naj, naj, po, dru po drugie ani się tym nie najadasz tylko... chipsy, no chipsy to jest coś takiego co wkładasz do ust Po prostu bo to jest fajne uczucie no. bo, kiedy... <śmiech> <To zabrzmiało. śmiech> bo, kiedy, bo kiedy to wpada Bo kiedy wpada do, do żołądka to już totalnie zapomniałeś, że cokolwiek jadłeś Ale sam, sam fakt wgryzienia tego to jest, sam, to jest zabawa no niby tak, bo że się ci, ciastka No smak to, oczywiście jeszcze, to, Po ciastkach zostaje smak w zębach i inne takie rzeczy, no. a chipsy to tak... No właśnie, bo wiesz? Chipsy są najlepsze do ciasta. Co ja zjadłem? Poza tym ciastka, ciast ciast ciast wiesz, są zrobione z ciasta, to tam trochę leży na żołądku A chipsy to wpada i to jakby tego nie było. Właśnie, dlatego to teraz czekamy na chipsy. Tak właśnie. Chipsy to jest takie jest co można jeść jeść jeść. Chociaż nie, jak samemu jeść. masz taką dużą pakę, to już no, pod koniec już ci się nie dobrze robi. Po w życiu nie jadłem samemu chipsów. Ja, ja zjadłem, I ja ilekroć ja, ja, no. ile ja kupowałem, bo czasami mam takie motywy, że powiedzmy raz na trzy miesiące mam full kasy, to myślę, a kupię sobie dużo pakę chipsów, no, ta, mogę. Ta, ta, Po też to, też, to no. ja i jakie mam wyrzuty sumienia, Jezus Maria. Ale co, 5 złotych? Tutaj spokojnie. Ale nie, nie chodzi o kasę chodzi o to, że cz czujesz się taki toksyczny i w ogóle, no. i Jezus, tak jak się je całą, całą pizzę. To też. Właśnie, o, właśnie o, zdałem sobie sprawę, że nigdy w życiu nie kupiłem paczki chipsów tylko dla siebie. W ogóle? Nigdy. Wow! Orr, somebody ja wrote. kupowałem. A w podstawówce też nie kupowałeś, w podstawówce każdy kupował. Ja nie, ja nie W podstawówce kupowaliśmy gumy. Tak, z Pokemonami już Gumy z Pokemonami, chipsy z Pokemonami były. My mieliśmy tylko gumy, chipsów u nas... Co? U nas chipsy się z Tazosami kupowało. No właśnie, czyli z tymi kapslami. Były kiedyś Wrzucania. chipsy z Pokemonami? No tak! No były z Tazosy. Tazosy pamiętam wszystko, inne poza Pokemonami. Wiem, wiem, Me że... Metal Tazo. Na pewno pamiętam, że były bajki Disneya na przykład. Co, Co Ale... napisałeś takiego Co? śmiesznego? Nie, to nie Paweł. A to nie Paweł? No. Myślałem, że Paweł A, napisał, tak napisałeś. A to Paweł. Nie, Paweł, Paweł mnie tak nie śmieszy. O, o. Paweł, Paweł mnie cieszy, nie śmieszy. A, to, to, to, to też chociaż coś. No. Właśnie, chciałem... O, właśnie, a propos Pawła, chciałem poruszyć tą tę sprawę. Porozmawiamy o Paweł. Nie, nie, nie, nie, nie chcę obgadywać Pawła, nie chcę obgadywać nikogo. Chodzi mi, bo przy, ostatni, przy ostatnim odcinku był komentarz, prawda, a propos tego, że Paweł siedzi i nic nie mówi. Paweł nie jest tutaj po to, żeby mówić. Paweł samą swoją obecnością rozsiewa pozytywną energię To jest trudne do wytłumaczenia, ale to trzeba poznać osobę, żeby wiedzieć o czym mówię Ale nie no o to... teraz jest negatywna właśnie Co? Teraz jest właśnie negatywna energia Czemu? No właśnie, nie, nie ma Paweł. No ale w każdym razie... Mm, przepraszam bardzo Potrzeba jeszcze jednej osoby, żeby pochłonić ten straszny nie. mróz, który Czekaj, tutaj jest Czekaj, cicho, zamknij się Nie W każdym razie e, ch chciałem, przejść, e, chciałem o, przez to jest, przejść no. do tematu no. Cichych ludzi na imprezach i dajcie im, kurwa, ludzie spokój. Zawsze, na, ka znaczy na każdej, na wielu imprezach, to znaczy imprezach, bardziej takich posiadłach, jakichś w pubach czy coś, zawsze jak znajdzie się jakaś, jakaś cicha osoba, to osoba, która jest najbardziej rozkręcona i pewnie najwięcej wypiła i się nagle czuje jak na dachu świata. Czyli Igor? Co? Nie, ja, ja nigdy <laughs> czegoś takiego nie robiłem. Nagle musi wyskoczyć z tekstem o co ty taki cichy? Oj. Powiedz coś, jak ja to lubię Kurde! Jak ktoś nie ma czegoś do powiedzenia To po kiego chuja namawiać tą osobę do powiedzenia czegoś Że, gdyby ta osoba miała coś, co chce przekazać Ale to wiesz, z, z, drugiej, z drugiej strony to jest, yy, no, tak jakby... Takie grzeczne z tej Nie, to z tej nie, osoby. nie jest grzeczne, to jest to, pokażające. To to to pokażające To jest denerwujące i to jest wredne no ale jakby troszczysz się o tę osobę, że zauważysz, że ona jest, a nie, nie, nie się, troszczysz się o, Nie, troszczysz się o tą osobę To po, po prostu, to pokazujesz, kurwa jestem tak zajebisty, a ci ludzie są o tyle gorsi ode mnie Hej mów coś, hej mów coś, hej właśnie zwracam uwagę jak chujowa jest ta osoba Czy wy wszyscy, którzy ze mną rozmawiacie zwróciliście uwagę jak chujowa jest ta osoba, że nic nie mówi? Ja, ja wiem, o co mi, wiem o czym mówię, bo sam byłem w takich sytuacjach Jak albo po prostu nie miałem nic do powiedzenia, bo nie, wiedzia, nie znałem się na temacie Czy po prostu ludzie mnie nie interesowali I nagle ktoś, kto nie wiem, czy siedzi obok mnie, czy, czy po prostu ma dobry humor Nagle wyskakuje, hej powiedz coś, nic nie mówiłeś Kurwa To to jest wkurzające rzeczywiście Tak, to jest wkurzające takie, takie sytuacje właśnie, że no zazwyczaj właśnie ludzie mówili coś, o czym kompletnie nie wiem. Tym bardziej na przykład, powiedzmy, ja jestem osobą z zewnątrz, a jest jakieś spotkanie no, klasowe. No, no bo zazwyczaj i, to w takich sytuacjach. I mówią właśnie o rzeczach, o których ta osoba z zewnątrz nie ma zielonego pojęcia, bo nie była uczestnikiem tych wydarzeń. I potem nagle, a czemu ty nic nie mówisz? Tak to czas siedzisz cicho, nie, nie? Tak, na następ... Źle się bawisz, czy ej, co? Ej, dokładnie, no kurde, na, nawet jak nie wiesz o czym powiedzieć. Co, następnym razem będzie trzeba po prostu wyskoczyć, jak ktoś wyjeżdża. Hej, powiedz coś! Okej, okay. banany są ważnym źródłem ważnych witamin, zwrócę waszą uwagę szczególnie na konkretne grupy witamin i, zaczyna, i zacząć po prostu jechać o jakieś bzdurze, o której oni nie mają pojęcia, albo po prostu oderwane. Co ci ludzie chcą od takiego człowieka? Ja, ja mam to... lepszy przykład. No. <laughs> Także jak ty powiedziałaś... się że... wydaje, że chcą to, żebyś się też udzielała. Też, też się włączyła, a nie to, to gdyby, tak słuchaj, gdyby ta osoba chciała się udzielać, to by coś sama powiedziała przecież to nie jest coś takiego to nie jest coś takiego, nie nie jest coś co takiego że ta osoba siedzi, no. ha, powiedziałbym coś ale nie udzielili mi pozwolenia, lepiej nic nie będę mówił no, no to, no. to nie jest coś takiego naprawdę. Nie mówi się, bo po prostu albo nie czujesz się dobrze w tym towarzystwie, albo nie masz nic do powiedzenia na ten temat. To problem bardziej według mnie jest w tym, że jak te osoby, które wiedzą o czym jest mowa... Z jeszcze wiedzą, że jest osoba, która nie wie o czym mówić To lepiej po prostu wytłumaczyć Oczywiście. O czym jest ta tak, rozmowa tak. Żeby ta osoba też mogła się jakoś udzielić, a nie Po prostu mówimy Ej, ale zajebiście było na tej imprezie Nie, jak, jak ta, to, ta dziewczyna coś tam coś zrobiła, nie? A, a ta osoba tak... TAKU! Z... Kilka no decybeli, nie mówię Kilka decybeli... Rzeczy. Rzeczy. Ja, ja jak się włącza do Mówisz rozmowy Mówisz jak na koncercie! <laughs> Byłeś kiedyś w Muzeum Ziemi Podlaskiej? Nie, nie aż tak, ej, ale, nie, ale wiecie o I, co chodzi. Nie ma o co ci chodzi, rzeczywiście że ludzie, wy... ludzie powinni, ale nie robić tego w tak jak, ostentacyjny jak widzę, sposób, osoba... nie wcinaj mi się kurwa w moje słowo, bo <laughs> mówię. E, kiedy ludzie widzą coś takiego, nie robią tego w tak ostentacyjny sposób, hej mów coś. Mów coś, tylko po to, żebym miał, miał czyste sumienie, no Nie, że siedzę to, obok ciebie no i... No Właśnie! Tylko po prostu, albo, albo po prostu zwracasz uwagę, hej, ta osoba nic nie mówi. Albo dam jej spokój, niech sobie odsiedzi, albo jeśli chce, żeby się włączyła, to po prostu jej, jej wytłumacza, o czym mówimy. A tak to... A, że... a nie, hej, powiedz cokolwiek! Ja tak wrócę... Ta osoba siedzi, e, Nie, no to już jest tak na... w sumie e... robienie głupka z tej osoby. Drzewa. No właśnie! No, no. O, o tym cały czas jest. Tera, teraz czaję, bo na początku myślałem, że w ogóle miałeś coś do tej osoby, która się nie udziela jakby. Ale właśnie właśnie chodzi o to, żeby no bo... jakby włączyć tą Widzisz, osobę. Widzisz, ty, ty mogłeś nie być w takiej sytuacji, bo ty zawsze nie no, jest. Ja jesteś często chodzisz na imprezę, upijasz się jesteś pewien, że wszyscy cię Nie, uwielbiają. nie, właśnie wbrew pozorom, często jest na takich sytuacji. Ale jak nie byłeś w takiej sytuacji, kiedy wybrałeś jakąś dumówkę zamiast koncertu maybe o, właśnie, właśnie, właśnie o tym myślę. Bombka. Tak, kolano. Nie, nie. noga. A, noga. Wpadłem, wpadłem na domówkę, totalnie nikogo nie znałem. Jedną osobę, która to organizowała, tak z widzenia, myślę sobie, o pewnie będzie pełno towarzystwo, poznam milion ludzi, będzie zajebiście się i w ogóle. No. A tak, pełno grupek, podchodzę do grupki, oni sobie o czymś gadają. Idę do następnej grupki, też sobie o czymś gadają. Ja tak. No okej, okay, dobra. No, może zobaczę o czym gadają tamci. O, o. Kto tam? No i. W... Hasło! Masło. Hej, dobry! Dobrze! Mamy kolejnego no. słuchacza. No i właśnie! Hej! Nie kupiłeś chipsy? Kupiłem oryżkę. Chipsy? Proszę. Pójdźmy Zutówkę! te ten. te, te. Albo tak. gdzie ale ci psy nie były, no dobra, nie będę przyjęcia. Kurę, teraz mi kupię, bo chciałem coś powiedzieć, ale Paweł tu jest, ale myślę, że nie będzie to aż takie, nie wiem, przeciw Pawłowi, ale. Mówiliśmy o, właściwie... o, o ludziach, którzy się nie, nie odzywają na imprezach. Tak no. i że powinny, powinno się ich zostawić w pokoju. Tak. A ja chciałem tylko powiedzieć. Dobra, to wy o czymś pogadajcie, jak jestem Eee, Ja chciałem tylko powiedzieć, tak to też właściwie tak, teraz, tak pomyślałem właśnie na obronę Pawła. Paweł ma też to do, do, do siebie. Obronę już. Eee. bo a już, a, tak. eee. Nie, nie, nie, właśnie to mi cały czas yy, zapomniała, że to jest właściwie obrona Pawa, bo Paweł ma też to, to do siebie, że chociaż yy, mało mówi, to ile coś powie, to jest złote. Więc dlatego też jest taki yy, to, to jest humor. też dobry yy, współ. jak to już, współrozmówca. Dlatego myślę, że to, że Paweł tu jest. Ja Ale nie wiem, gorzej, gorzej. Mi, się, mi się wydaje, że w ogóle złym, e, złym, e, złym pomysłem jest użycie tu e, słowa obrona, Pawła. Takich a. ludzi nie powinno się bronić, czy cokolwiek, bo to nie jest kurwa znaczy, ja, nic nie, złego. Nie mówię, że tak dosłownie obrona, ale tak, że właśnie, no wiesz. A ktoś otwierasz? Nie, musisz zębami. Nie, nie, masz przecież. Ale to nie jest do puszek, znaczy tych butelek. Ale do, przecież po to jest ta końcówka. z tej. Jest... A, a, czekaj, to mam jeszcze końcówkę. A. No, I co ty a byś ze mnie zrobił? jest taki sprzęcior. O, tak. to, jest, to jest taki otwieracz dla kobiet. <głos> <głos> bo może otwierać wszystko. Pał <głos> tak, możesz też trochę bliżej się przysuń, jak coś. Dobrze, Michał. Ehm, także Co? naprawdę Dobre. To, we, weźcie to, co Chor mówi do serca, bo to są słowa święte. Właśnie. Niech ktoś to tak zapisał. Tak samo jak wszystko co powie. Właśnie. Wow. <głos> Przez następne 6 godzin. Czemu 6? Bo Będziemy tu 6 godzin siedzieć. Aha. Serio? To, to okay. chciałem pójść spać! To jest wersja reżyserska. Okay. Ej, Mam, mam jakiegoś wy wybrakowanego paluszka. Ja mam wszystkie fajne. O, jak ktoś do dosłownia, więc się też często, ale i osłania. Tak a propos rzeczy, które nas irytują, to miałem wczoraj taki przypadek, bo co coś się stało przy jak restartowałem komputer. I nawalił mi AdBlock Plus, czyli taka y, aplikacja w y, Mozilla, która żeby blokować, reklamy. żeby blokować reklamy. I właśnie to mi nawaliło. I wszystkie reklamy zaczęły mi wyskakiwać. I właśnie przypomniało mi się, jakie to jest irytujące dla właśnie przeciętnych internautów, że wchodzą na tyle jakieś strony, a właśnie z trzech stron wyskakują jakieś reklamy. No. Spowalniało komputer do maksimum. Ale natrafiłem na ciekawy przypadek akurat, bo y, wlazłem na Facebooka wyłączyłem jakąś reklamę po prostu x no. i pojawiło mi się coś ciekawego takie pole z napisem usunięto tę reklamę dlaczego ci się nie, nie podobała? jest kilka opcji treść nie jest interesująca treść jest myląca treść jest obraźliwa treść powtarza się i inne ja bym stoił yy, funkcję bo ISTNIEJE! Dokładnie, kurde bo to jest reklama bo przeszkadza mi w oglądaniu tego co chciałem obejrzeć mówię na przykład tak, po reklamy? Nie wiem, ja mam adblocka. Ja właśnie też jest. mam, więc znaczy, nie, nie wiem. Ja sobie już y, sprawiłem znowu, więc teraz w ogóle nie mam reklam, mm. ale... ale na Facebooku są reklamy? Ale nawet, nawet w tym filmie w Social Network było, że, że, te, że ten twórca nie chce reklam. A było coś takiego? Czy się przełamu, czy nie? Ej właśnie, w jaki, Bo sposób, nie, wiem. Ej, w jaki sposób Facebook zarabia, jak tam nie ma reklam? E, pff, nie wiem, czy już jakieś dotacje tam stawiało. Czy... Nigdy nie wiem jak to jest te, też nie Nigdy nie wiem. nie wiem jak to jest z tymi stronami internet internetowymi, że zarabiają jakoś Oni Znaczy nie procent od ludzi, którzy właśnie dostają kasę w ogóle no bo, za, nie, nie, nie, nie, bo jakoś, Zazwyczaj tak? strony internetowe zarabiają no bo, no bo, no, a, stronie, Albo na reklamach tak. Albo B, bo mają jakieś konta płatne, które mają tam jakieś no lepsze funkcje Czy cokolwiek no, bo Właśnie założone strony przez nas samych to też jest przecież płatne Ale jakie strony? No mogę się za, właśnie, na przykład, może nie w naszym przypadku, bo nasz blogspot jest darmowy, ale. W Aha, blogach... o to ci chodzi. Nie, nie bo jak. Za, jak za, ale to inne, inne funkcje, chodzi mi właśnie takie e, portale społecznościowe bez reklam czy coś takiego. A. No to nie wiem, no, bo jak zakładasz własną stronę, to jasne, że płacisz może, za przestrzeń dyskową, no, za serwer to, i tak dalej, za transfer i wszystko. No ale to jak zakładasz własną stronę? Jak właśnie takie, takie strony, takie strony no sumie, jak. No tak, wszystko jest darmowe, jak mnie patrzysz. No, no nie ma takich funkcji, jakiś rozszerz do No pomocy, na Facebooku coś. właśnie nic nie ma. No. Znaczy, Skąd oni biorą pieniądze? Nic nie ma na Facebooku. Ale skąd oni biorą pieniądze? No nie Może właśnie przez to, że wy macie teraz adblocka jakiś czas, to w ogóle nie widzisz reklamy. Ale właśnie, właśnie ja ten, może jakieś co? Ja przez ten jeden dzień, kiedy mi nawalił ten adblock, to no. właśnie widziałem jakieś reklamy. A Choćby mieli je, jedną malutką reklamę, Bo... to by Ej, no zarabiali miliardy. Reklama na Facebooku to jest... tam codziennie ile ludzi się zaloguje, nie? Ja w ogóle dopiero teraz że na przykład reklamę na mojej stronie podcastowej, znaczy mojej, mojej moje ulubionej stronie podcastowej spil.com, że Chyba, chyba są cztery obszary, gdzie są reklamy. No bo muszą skądś mieć kasę. Ten, no właśnie. Mm. A te... Musimy zacząć zarabiać. Tak. Ktoś chce kupić koszulkę z napisem bez kitu. Może <laughs> no Później... znowu... Może założyłeś reklamy Google na tym, Póź... na tym swoim blogspocie. Tak. Nie. my, my wyślemy taką samą wiadomość jak ten koleś od Wikipedii, który ostatnio wrócił. O, właśnie. I, i, <grym> i taki, ta. wielkie oczy, takie wielkie takie takiego kotka. Tak, tak, wi... Tylko, że ta wiadomość będzie tylko na, na naszym blogspocie. <grym <grym <grym> tak. Na pewno zarobimy kokosy. Może możemy Ty, ale, znajomy znajomym być... <grym> Ale z taką koszulką będziecie mogli pójść na imprezę i nikt nie będzie wiedział o co chodzi, więc to będzie taki świetny rozpoczynacz rozmów. Hej, co to znaczy? A, wiesz, to jest... A nie. A nie, w sumie, gdybyście wytłumaczyli co to jest, by było jeszcze gorsze, więc... A jeśli już znajdziecie sobatą, to może powiedzieć no, y, to jest taka jedna z moich stron. Ej, właśnie... Czekaj, ma... no. Pójdziemy do mnie, to ci ją pokażę. A, -a, -a, -a. Bo... Albo jeszcze lepszy pomysł. To jest tak durna nazwa, że możecie wymyśleć własną historię za nią i ją opowiadać. A wiesz... A my będziemy na tym zarabiać. A wiesz, bo miałem takiego chomika bez kitu i... i... Taki przypadek go trafił, że. W, że wpadł wpad do ryny. Ja wpadł do ryny i zja, Zjadł pies i potem. I, to... I kiedy to zobaczyłem, powiedziałem bez kitu. <głos> I później zrobiłem koszulkę ku pamięci tego chomika. Nie starczyło tuszu na samego chomika. Ale to szczegół. <głos> no, także. Kurde no. I tak. Z tym pieniędzmi to. No, no, no. Nie ma co. Dobra, widzę, że tu usypiamy trochę z tematami, a tak jedna rzecz mnie wczoraj właściwie trochę zaintrygowała. Dajesz. Leżałem tak sobie na brzuchu, znaczy. Znowu? Tak, Znowu? nie, bo. Ogólnie zrobiłem sobie śniadanko. Ja śniadanko robię sobie o godziny pierwszej po południu. Zrobiłem sobie i ja robię sobie naprawdę duże śniadanie, tak, żeby ca cały dzień na tym śniadaniu przejechać. I właściwie. Jeden kluczyk 0506 Stachu idzie się odlać Teraz wszyscy idzie aż 5 z nas Cicho! Idzie odcedzić kartofelki nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Albo na na góry, przypudrować nacyk Przypudrować okay. Dobra Ale wracając Zrobiłem sobie na... no takie no, spore śniadanko Wrzuciłem sobie cztery jajka na patelnię Wrzuciłem sobie tam troszkę cebulki Jakieś tam, jakieś tam tosty i tak dalej Troszkę mleka do tego no i ogólnie eee, zjadłem sobie śniadanko, byłem taki trochę ociężały, pomyślałem, a zanim wezmę się za cokolwiek, to sobie poleżę troszkę na brzuszku, żeby się tam wszystko było ładnie potrawiło. Położyłem się przed telewizorkiem, puściłem sobie telewizorek, kleciało sobie discovery i znowu coś pusz discovery? puszczali taki motyw, że po raz pierwszy od 40 lat mieli najlepszy dowód na istnienie wielkiej stopy. O. Ja tak siedzę, na Znaczy siedzę, leżę na brzuszku. Leżę na brzuszku i tak patrzę, Wow, to będzie coś niesamowitego, naprawdę, przecież aktualnie no to no ostatnie, co było z wielką stopą, to chyba były te chujowe zdjęcia, które ktoś kiedyś nakręcił takie, że tam on sobie idzie gdzieś przez jakąś wrzeczkę. I, i kam kamera z ręki, słaba Ka jakość. kamera z ręki, słaba jakość i w ogóle wszystko. No. I myślę sobie, wow, po 40 latach to będzie niesamowite. Tam siedzą jacyś, jacyś profesorowie, prawda, opowiadają, że wow, to prawda niesamowite na konferencji gdzieś tam, gdzie wszyscy ludzie polowali kiedyś na wielką stopę. Wszyscy mieli orgazm, kiedy zobaczyli ten materiał. Aha. Po prostu to jest tak niesamowite, że to się w głowie nie mieści, że ktoś zrobił coś takiego. To ja myślę, kurde, no to wow, ja uwielbiam takie historie, nie mogę się doczekać, co się starzy dalej. W końcu program dochod... E, sorry, ale to znaczy, to była reklama programu, który mieli to ujawnić? Nie, nie, nie. To Ty był widziałeś? już ten program. To był ha, już okay, program. Okay, okay. Tylko wiesz, na, na, na oczywiście, że nie pokazali materiału na samym początku, bo muszą trochę nakręcić. Nie, nie, nie to ja myślałem, to. że o reklamie mówisz. Nie, nie, nie. To był taki program. Aha, dobra. I w końcu dochodzą do momentu, kiedy mają pokazać ten materiał. Ja cały taki nakręcony, prawda? No. Puszczają to. Kamera czarno-biała ziarno na całym ekranie. Się okazuje, że to w ogóle kamera termowizyjna. To znaczy... Czyli pokazuje tylko ciepłe miejsca, zamiast pokazywać prawdziwy obraz. Zalewasz. Czyli, czyli pokazują po prostu wielką połać lasu i w prawym dolnym rogu ekranu poruszają się dwie jakieś totalnie tylko zarysy postaci, białe. Po prostu się poruszają, coś tam, jedna wchodzi, wygląda jakby się trochę rozmyśliła, więc zawraca do lasu. I druga tak wchodzi, coś tam kuca, chyba podnosi poziomkę z ziemi, zjadają i sobie gdzieś idą. Co to ma być? Przecież żyjemy w czasach, w których dostępna, dostępne są amatorskie kamery, które mają rozdzielczości takie, żeby puszczać je w, na ekranach kinowych. Nawet z telefonu są lepsze. Tak, tak. Przecież teraz, teraz za 100 zł można kupić sobie kamerę, która, która ci nakręci wszystko w lepszej jakości niż to gówno. Ale kiedy miał akurat nakręcić materiał, który miał który miał po prostu zrewolucjonizować świat nauki i zoologii i akurat musiał użyć jakiejś kamery, na której gówno widać Co to ma być? I czemu ludzie zawsze używają tak durnych, gównianych kamer, kiedy kręcą niesamowite rzeczy? Po to są niesamowite rzeczy, żeby brać najlepszy, najlepszy sprzęt i, i go kurde kręcić No, wyobraź sobie Skoro ktoś już rozstawia po całym lesie kamery, żeby nakręcić coś, w co nikt nie wierzy, że właściwie istnieje, to chyba wziąłby taką kamerę, która rzeczywiście pokazuje tą rzecz, a nie tylko jej cieplny zarys, który może być albo wielką stopą, albo kurde, yy, nie wiem, dzieciakiem, który właśnie wyszedł z kumplem yy, zbierać grzyby i poszedł się odlać pod drzewo. To jest Co, o smoleńską mówicie? Nie. <laughs> to też było tak. Powiedź, nie tak nie mówimy mówię. o smoleńsku. Ktoś, na ktoś, ktoś nagrał e, Kaczyńskiego chodzące chodzącego w nosy w nocy nie, po lecie, Nie, nie tego w w styniku, jak, jak, jak niby były strzela, ale Tak, ale to szumy... inny temat, to inny temat. Dobra, mówimy o wielkiej, wielkiej stopie. O wielkiej stopie, o Yeti. Nie, wielka stopa to to Yeti są to dwie rzeczy. Inne, rzeczy. To są inne rzeczy. Yeti jest w Alpach. Podobno. No. Na ale jest. To, to, to jest smutne, kurde. Jakby oni, oni chcą to naz zrobić. Tak, kamerami. A i poza tym wszystkie te wszystkie zdjęcia UFO i tak dalej. Czemu wszyscy kręcicie to tak chujowymi kamerami? Przecież jesteśmy w takich czasach, w którym kam kamery ma... Daj, przecież można za złotówkę kupić telefon, który ma kamerę 5 gigapikseli. Przecież ty możesz mega. wyświetlać megapikseli To możesz wyświetlać na tej ścianie I by było świetnie wszystko widać A akurat kiedy kręcisz UFO Wielką stopę, Nessie czy cokolwiek To, jest to jakieś dwa pikseli To bierzesz kurde, kamerę wmontowaną w swój Zegarek naręczny Który jest zresztą wskazówkowy tylko Naciskasz guzik Który normalnie ma funkcję Zmieniania godziny i wtedy kręcisz to No co to ma być To jest... Tak, to jest smutne. Mnie to wnerwia strasznie. Ja. Bo ja, ja mam takie poczucie, ja naprawdę chciałbym zobaczyć jakieś duchy. Jakieś yeti, czy cokolwiek w tym stylu. Ale zróbcie to porządnie. A nawet jeśli to jest fałsz, to zróbcie to tak, żebym mógł w to uwierzyć. To zróbcie porządny fałsz. Tak. To, to przynajmniej sądzi. będzie mi się w głowie wydawało, że to jest prawdziwe. No i właśnie pole do a, dyskusji, takich rzeczy. Że... No właśnie, a tak to jest tak... Taki nudny świat, w którym nie ma UFO, nie ma, nie ma Yeti, nie ma niczego no. takiego. No. Albo I, wsz I wszystkie te organizacje, które się zapierają, że to istnieje, prawda, muszą, potrzebują tylko więcej badań. Już postarajcie się badać tak, żeby to było widać. Dobra, właśnie, gadam o tym samym. Właśnie teraz zastanawiam się, jak ty tak mówisz, że cały program ten poświęcili posiedzeniu kiepskiemu nagraniu, to teraz jestem aż ciekaw, co naukowcy mówili o tym wszystkim. No właśnie, i wszyscy naukowcy dociekali, czy to prawdziwe, czy nie. W ogóle wynajęli jakiegoś aktora, którego obciążyli jakimś strojem w futrze i który zaczął się poruszać po prostu tak jak, jak ten stwór na filmie, tylko żeby określić, czy to jest fałsz, czy nie. okej. Okay. To nie był program zagadki świata z Morganem. Nie Fieman. wiem, ja, ja włączyłem jakoś połowę. Nie, nie, wiem. bo słyszałem, że Morgan Freeman ma jakiś program na Discovery o tych takich. A nie, on mówi o innych tematach, przepraszam. Mm. E, a propos błędów. <śmiech> e, Chciałem trochę coś powiedzieć po ostatniej recenzji, czyli Pogrzeba Pogrzebany. Pomyliłem się z sprawie jednej rzeczy. Powiedziałem, że reżyser Pogrzebanego robił, robił zdjęcia do samotnego mężczyzny, ale niestety tak nie jest. Te dwa filmy łączy fakt, że on ma oba, oba takiego samego operatora, czyli Edward Grau. a właśnie ten pan pan Cortes tylko wynał pana grał jako operator zdjęć do Pogrzebanego, więc... Jak w skrócie, pan Cortes nie jest operatorem zdjęć do pogrzebanego. Nie wyjaś... Do tej pory nie jest wyjaśnione, co to jest za, to co określiłem, niezidentyfikowane źródło światła. Nas, nas, nasza piątka nie jest fajna. Po... To jest laseczka, którą przełamujesz i tam chemia się miesza i świeci. Tak. Tak to się nazywa fachowo. I jeszcze upewniłem się, bakiuba znajduje się w Iraku. I to właściwie wszystko. Ja w ogóle ten film sam od mężczyzna dostanę na podstawie książki? tak Jakieś widziałem niedawno w epiku taką samą książkę takiej sem. no to to właśnie poza tego no. sam film jest całkiem dobry no, muszę właśnie. powiedzieć o, bo, no bo widziałem że, obejrz... że, ma, że masz tam w tych co chcesz obejrzeć no właśnie bo ciągle zapominam o tym ale obejrzę w końcu dzisiaj w ogóle nie, poza może to pięć nie chciałem gadać o filmach ale są dwa o których muszę i to nie dlatego żeby polecić ale wręcz przeciwnie no dobra bo to był tak zwany samobójczy seans dwóch filmów wszystko zaczęło się od mojej przyjaciółki, która powiedziała, a yy, podobno poznałem moich Spartan to świetny film. I mówię, nie, to nie jest świetny, to nie może być świetny film. Bo dotychczas słyszałem tylko to, że to jest totalne gówno, nieśmieszne tylko idioci się na tym bawią dobrze. A potem sobie pomyślałem, no kurczę, no zwykle, z, zwykle, zwykle takich rzeczy o, tam, się nie robi. Jest... A słyszałem taką nazwę, co to jest? Yy, może angielskie Meet the Spartans. No, słysza... to jest, no słyszałem właśnie tą nazwę, To jest, za co do go dojdę. Yy... Tylko chciałam myśl dokończyć, że to sobie głupio, że tak zniechęcam kogoś do, nie ob do obejrzenia filmu, chociaż sam tego nie obejrzałem, więc pomyślałem, a dobra obejrzę dwa filmy, czyli właśnie Poznaję moich spazan, a potem Totalny kataklizm. Podczas tego drugiego filmu myślałem, że się potnę. To jest tragiczne. Bo... Czekaj, czy to są te, te filmy, które mają wielkie, białe plakady z czerwonym napisem i są parodiami innych filmów? Eee, o w tych przypadkach nie, ale ci twórcy mieli takie filmy. W ogóle to jest tak, że... Bo... Eee. Czekaj, czy e, ten... No. E, no... cholera. Wielki Kataklizm to jest disaster movie? Tak. A, to widziałem. Widziałeś film? Widziałem. Bo Jezu, to posłuchaj, tak. Ale jedna rzecz mi się w nim podobała. Piosenka na końcu. Znaczy... I'm fucking mad, Damon. Ale wiesz, że oni to zerzynali z internetu. Tak. tak. Bo to A. jest z programu chyba Jimmy Kimmel Show i tam się do tego zaczęło. To... No to już nie lubię tego filmu, absolutnie. No bo film polega na tym, że to ma być e, tak zwany spów movie, czyli film, w którym jest parodia innych filmów. Ale w przypadku tych dwóch filmów to jest tak, że one te rzeczy było kompletnie na siłę. W ciągu pierwszych pięciu minut totalnego kataklizmu nabijamy się z czołówki Armagedonu. E, to, ten BC w yy, postaci Amy Winehouse jakiegoś amerykańskiego zapaśnika i jeszcze jako, jako, jakiś produkt placement jeszcze tam włożyli. I tak jest cały film przez półtorej godziny. Ej, właśnie Jedna rzecz tylko... Koszmar! Jedna rzecz mnie trochę intryguje tylko nie pamiętam czy to było w Disaster Movie no. yy, czy w którymś z tych pozostałych ale w każdym razie wrzucili tam Juno. To było w Disaster Movie. Co ona tam robiła? To, to, to jest cały film! O, wiesz, wiesz, wiesz, wam jak dowcip w tym filmie? To jest tak, jest sobie impreza, jeden z bohaterów mówi Hej, patrzcie, to Jessica Simpson! Pojawia się kobieta, blondyna, w ogóle nie podała do, do Jessica Simpson, próbuje śpiewać jak ona i 4 sekundy, coś się dzieje i koniec. Nie ma puenty. Po prostu, to, to jest film typu Hej, zobaczcie, to trzy I tu ustaw sławne nazwisko. To jest taki film. Ale w sumie chciałbym zobaczyć Film, z, e, film Indiany Jonesa. Dokładnie nagrany taki jak Indiana Jones. Tylko w którym bohater był, ka, byłby karłem. Czemu? Na podstawie totalnego kataklizmu. Nie, nie na podstawie. Tylko bo tam to po prostu, było. Że, no tam to było. Tylko właśnie chciałbym zobaczyć prawdziwego Indiana Jonesa. Tylko gdzie Indiana Jones byłby karłem. Chyba byli blisko tego, bo był serial młody Indiana Jones. więc to prawie to samo. Ale on nie był karłem, on był dzieckiem. I nie był czarny. I, I to był serial chyba że Czy coś w tym stylu. Albo serial, albo... Kilka Albo jest właśnie, pewnie. to było kilka filmów tak samo jak był kręcony ten Detektyw Poirot i tak dalej. Że to były filmy, ale to było robione w odcinkach. Możliwe. I w ogóle jest Czemu akurat Indiana Jones? Każdy inny film mógłbyś. Ale Co? no bo w tym filmie był Indiana Jones pokazany jako taki, taki karzeł. Aha, był czarny. A, bo to jakimś film. Był czarnym karzem. Bo w ogóle widziałem kiedyś coś... E, widziałem tylko zapowiedzi i wyrywki z jakiegoś meksykańskiego serialu nazywającego się Wang Wang, w którym... E, który to e, był właściwie jak Miami Vice, tylko że głównym bohaterem był taki naprawdę straszny... No te, koleś, który miał może 70 centymetrów wzrostu mhm. i był właśnie takim, e, takim, e, takim, e, takim... gliną rozwiązującym różne sprawy i bijącym prawdziwych, e, wysokich ludzi. Węg tak? Węg Kurde. Jak ktoś pisze sobie wang, wang w YouTube'a, to to znajdzie. To jest taki mały, meks mały, meksykański chłopiec. Znaczy chłopiec, to jest dorosły mężczyzna, tylko jest karłem, Aha. który robi... No, jest gliną. Jest takim gliną jak Miami Vice, czy jakiś MacGyver, czy coś w tym stylu. E, MacGyver nie był gliną, ale to szczegół. Ale, no, ale, w, tym, ale, szczegół. ale w tym stylu film, co nie? Hmm. Że on chodzi, rozwiązuje rzeczy i załatwia bandytów. Tak wspomniałeś YouTube, to chciałem tylko dodać do tych disaster mówi Meet the Spartans. Obejrzyjcie sam zwiastun. Jeśli sam zwiastun was nie bawił, to pomyślcie, że tak samo 10 razy bardziej nie będzie was bawić ten film. Oba filmy. To jest po prostu, oglądałem to z bratem i kiedy oglądałem poznałem Mój Spartan, to, prawie, to uśmiechałem się w czasie tego filmu. Ale nie dlatego, że ten film był śmieszny, tylko dlatego, że oni myśleli, że to jest śmieszne. że, o nie. Bo myślę sobie, ja się cieszyłem, że ktoś jest głupszy ode mnie, że ma gorsze poczucie humoru ode mnie. Po prostu żarty polegały na tym, że... E, chyba właśnie... Bo, e, poznałem Mój Spartan, jest, jest parodia e, 300, oczywiście o Spartanach. I jest motyw, że podbiega bohater, który mówi Hej! Złap oddech! I napij się tego szejka! No więc... Kurde, on no, po prostu nóż się otwiera w kieszeni. Mamy chyba kolejnego gościa. Aha. Dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. A, proszę bardzo. Klucze, klucze, klucze. Mamy klucze. Także jak już mówiłem, oba filmy to jest totalny koszmar i w ogóle nie Mieliśmy polecam. z ze światów. Po, nie, nie polecam trzykrotnie. Jezus Maria, To wszystko. Chyba przed.. Albo wczoraj, bo przedwczoraj to obejrzałem. Wydali, wy, wydaliśmy się z tym, że nagrywamy w piwnicy. Co? Wydaliśmy się z tym, że nagrywamy w piwnicy i czasem wpadają do nas ludzie, którzy nie wiedzą co robimy. I no no te, teraz to już wszyscy wiedzą, a przed tym jedna osoba. Dobra. No. A to jest taką, no. mówię, że... W... a Chociaż, wiesz co, akurat no. w Disaster mówi, Wiem, że to jest... Kurwa mać! Co, co? się stało? Zabryczka mi do piwa. Ojej! Ojej. Ej, no to teraz musisz, jak prawdziwy mężczyzna, wypić ją, rozgryźć i połknąć. No, no właśnie. Bo po prostu połknąć. Ale wiesz co, akurat okay. w, w Disaster mówi, chociaż przez cały film miałem, miałem... Wiedziałem, że to jest głupi film. No. Ale było dużo żartów, które po prostu mnie śmieszczyły. Chociaż w głupi sposób, ale mnie śmieszczyły. Śmiałem się przy nich. Mnie bawił tak lekko bawił, bo też nie zaśmiałem się taki jeden motyw, że chyba parodowali akurat yy, postać z filmu Zaczarowana i yy, pokazali ją w taki sposób oczywiście, że, jak, że na kraku, taka pełna ekscytacji, w ogóle jakieś aluzy do seksu i była scena, kiedy ona chyba coś ogląda og yy, głowę odwraca w jedną stronę yy, tak się starsza a potem ha, to tylko mój pompon okay. taki dowcip, a reszta filmu jest, oh, jest yeah. e, mi się mi nie śmieszył. A ty staku mówię, że chciałeś dwa filmy obejrzeć, czy w końcu je obejrzałeś? Obejrzałem. Obejrzałem... Oba? Yy, jeden, bo właściwie tylko, tylko Vanilla Sky. A. No i domyślam się, że mam teraz mówić o tym filmie, tak? Nie musisz w szczegółach powiedzieć. Ty bando, właśnie jeśli was... jeśli chcesz, właśnie. No właśnie, bo no, no. ogólnie nie, nie, nie potrafię tak mówić, co dokładnie było w filmie i o czym on o chodzi, o co w nim chodzi, ponieważ nie lubię, żeby wiesz, no, różne rzeczy mogę zaspoilerować, więc po prostu powiem, że to jest film w typu, jak, jak komuś się spodobało na przykład. Yy, yy, i jak to było? Cze, dobra. Incepcja. incepcja, właśnie. Incepcja to jest właśnie coś w tym stylu, że... Naprawdę? Facet jest w rzeczywistości, w tym, że nie wie, w którym miejscu nagle staje się, dzieje się jego akcja w śnie. I po prostu cały czas myśli, że jest na jawie, ale w pewnym momencie jest w śnie jakby. I różne rzeczy się dzieją zabija... Sw... No, no po prostu zakochuje się, za... zabija swoją dziewczynę, albo no inna, no właśnie. Ja się g... zakochujesz, to za dziewczynę. Jest w zbi... zbi... ja zbi... więzieniu. Wiecie... Ja... <laughs> wiedzia... Jest jakieś dochodzenie, niby taki kryminał jeszcze jest w tym wplątany, jakby. Tak mówisz mówisz, ale nie mówisz, czy warto? O, warto, warto, warto. Bardzo fajny, bardzo ciekawy i bardzo fajny film, no bo no, co ja, nie będę, nie będę mówił, jakie jest zakończenie, no bo jest bardzo dziwne i w ogóle... W... Powiedz, zniszczymy paru osobom życie. No, właśnie. Ej, mamy tego nie powtarzać, tak? <laughs> nie, no, film to jest tak, że w prawie w każdy... Dzieje się tak, że wiesz tyle samo, co główny bohater, czyli w prawie w, każdej, w każdym momencie coś nowego odkrywasz. W każdym odkuje, filmie wiem więcej niż główny bohater. Właśnie nie, bo w tym wiesz tyle samo, co ja główny nim, bohater. Ja w tym filmie wiem więcej niż główny bohater. Nie widziałem no to... tego filmu, ale wiem więcej niż główny bohater. Wiesz, czym on tak mówi? Bo ja oglądam, jakiś mi to mówi to nie mógł zrobić czegoś takiego i takiego, no kurde. No bo to logiczne rzeczy są. No ale ogólnie bardzo fajny, bardzo ciekawy film. Yy, yy, właściwie to jest remake jakiegoś... Tak, jest... oczy chyba? Tak, to jest remake yy, hiszpańskiego filmu. No. Ale podobno lepszy jest od tamtego filmu, że tamten miał gorszy soundtrack i tak dalej. Ale nie wiem, nie, nie oceniam, bo nie, nie oglądałem go, ale tak czytałem. W ogóle jestem zaskoczony, bo do tej pory wiedziałem y, mało rzeczy o Vanilla Sky. Wiedziałem tylko, że gra tam Tom Cruise, znam plakat filmu. Wiedziałem, że tam jest facecie, który y, właśnie zakochuje się chyba w obu dziewczynach, czy jakoś no, tak. No, Potem jakiś no, wypadek właśnie. i ma twarz zniszczoną. I to tyle właściwie, ale tak ty teraz że to jest sam, o jakimś śnie, o jakimś takim... Nie, nie, tak, innych bo w pewnym momencie, w, każdym, w pewnym momencie jego ak akcja filmu dzieje się po prostu w śnie tego typa, nie? A. I no nie chcę dalej mówić, no bo No ale jak, wiadomo, jak, jak polecasz to dobrze, to właśnie. Te, też kiedyś obejrzę. Zatem takie jakby tajemnice filmy to po prostu jest moja domena i najbardziej uwielbiam takie filmy. że Tajemnicze prostu... filmy? Tak. Tak właśnie. Okay. Że. Właściwie to było tak, że przez 3 czwarte filmu oglądam, tak patrzę, co to jest? Jakiś roman jakiś, jakaś głupota, bo jak, tu jest jak Jakby ten. tobie się. Jak A na tobie armile, się kurde? takie nie podobały. No ta no pewnie no jestem po prostu zwolennikiem ro, romansu. Ej no ale jak ty nie oglądasz filmów wojennych, ani fantastycznych, ani horrorów, to ani to jest animacji to, jakie ty oglądasz. Dramaty, No właśnie, dramaty to inny rodzaj romansu. Komedie lubię. Kiedy ktoś przeżywa za dużo emocji, to jest romans. O, właśnie. No dobra, no to romans, ale chyba, że dobre. I jak się coś dzieje w tym filmie, no dużo się nie działo. W, w, tak jakby do połowy, ale później nagle wszystko zaczyna się obracać i no, no po prostu już i tak za dużo odpowiedziałem. No bo... jak, jak tak mówisz o dramatach, to myślę, że jeden film animowany może ci się nawet podobać. Mm -hmm. Posłuchałem akurat jakichś starych podcastów na spiel.com i słuchałem o pesymistycznych, animowanych filmach. No. I obejrzałem jeden z nich. Jaki? Nazywa się, Znaczy... Wspomnę też mi, który ty widziałeś, nazywa się When The Wind Blows. O, oh, to jest srogi. To, to jest coś tam o wybuchu jądrowym i to... O... mi kiedyś o, o, o tym, a dalej tego się. nie obejrzałem. Obejrzyj sobie. Kurde. Jezu, When The Wind Blows jest taki srogi. Bo to jest... Animacja robiona z taką grafiką, prawie jak z kubusia puchatka, no, A jak no. jest, jest tak niesamowicie pesymistyczna. To jest o angielskiej parze. Ja nie zakończenia. Ktoś. Która przeżyła. Tam nie ma zaskakującego zask zakończenia. To jest angielska para. I tak za dużo powiedziałeś. Nie, nie, to jest no, no, nie, no, no, no, angielska nie, no. para, która przeżyła e, wybuch bomby atomowej i powoli umierają. Wskutek napromieniowania, ale przez cały film sobie wmawiają, że wcale ich to nie dosięgło. I, na pewno, i na pewno wszystko dobrze się skończy. Ty, a to podobny film był e, Ostatnie, Ostatni Brzeg. Nie wiem, nie nie wiem czy ktoś kojarzy. Też nie, nie e, niestety no, w internecie trudno go znaleźć. Nawet m, nawet e, jeśli chodzi o ściąganie, to hmm. trudno w ogóle dostęp, o dostępność. W telewizji go widziałem. To właśnie też jest film o. Jakby Ameryka z Chinami y, toczyła wojnę jądrową i no. jedno państwo wrzuciło z bombą atomową na drugie, a to drugie na, no, na, no tak. na Amerykę, nie? I ogólnie cały świat jest napromieniowany i wszyscy po kolei umierają. I właśnie jest taki już... Pierwszy, w właśnie to jest film na dwie części podzielony, w pierwszej po połowie jest, że właśnie jest, była ta wojna atomowa i wszystko tam, no, no właśnie jak to było. A w drugiej połowie już jest taki dramat jakby, jak ci ludzie wszyscy umierają, jak po prostu już szaleją z tego wszystkiego, że już jest koniec świata no. I właściwie akcja się dzieje na Aus w Australii, gdzie Australia jest ostatnim państwem, państwem które promieniowanie dopiero doszło no i ci ludzie po prostu już wychodzą z siebie, jedni się popełniają samobójstwa, jedni y dokonują jakichś swoich marzeń, których wstydzili się postać życia i tak dalej. No ale kurde, jakby się udało y no, znaleźć ten film to... Polecam bardzo, czy, jest czy, bardzo fajne. Tak patrzę na twoją stronę, czy to jest jeden z tych filmów, który, którym dałaś ocenę 10? Tak, tak, 10 To, i jest, to, jest, to jest chyba film telewizyjny, dlatego A, to może być nierżungalny. Właśnie. Bo on kiedyś w telewizji lecia, widzia, i ja właśnie... Widziałem, że na twojej liście taki film telewizyjny i myślę, że to może być to. No. Ale tak wracą do tych pesymistycznych, pesymistycznych animacji, to ma jest to w innej tematyce. Film nazywa się The Plague Dogs. Plek, czy jak, jak plaga. I mówi o dwóch psach, które uciekają z jakiegoś laboratorium, bo są na niej przeprowadzane badania. Aha. I przez chyba akcja dzieje się w ciągu miesiąca i przez ten czas pokazuje, jak te psy walczą o przetrwanie. Uczą się polować właśnie na, na, na owce i właśnie. Ale jak, jak... jak już uciekły, czy co? Ej, jak już uciekły. Poznał jakiegoś lisa, który mi pomaga właśnie w polowaniu, jak. jak chronić Cię przed ludźmi, bo ludzie cały czas chcą ich swytać i na takie rzeczy i ich... nie powiedziałbym, że ten film je przybił, ale na pewno nie, nie jest to film wesoły Aha. zakończenie myślę, że niektórych naprawdę może doprowadzić do depresji, bo ta, te, takiego doła można złapać, że mnie to nie spotkało oczywiście, a, a, nie mówię oczywiście, bo akurat, bo aż tak mi się nie podobała sama animacja w tym filmie, bo film jest właśnie dość stary, chyba z 70 jakiegoś roku ale myślę, że warto obejrzeć. Właśnie obejrzeć taką animację i noc, reszty. Na pewno nie dla dzieci, bo właśnie z trochę nawet takich krwawych widoków. Jest jedna scena, w której pies podbiega do człowieka. On trzyma strzelbę w taki sposób, że lufa jest skierowana do góry. Jak ten pies podskakuje do człowieka, to akurat jego noga ląduje na spuście i strzelba tak. Daje daj taki strzał, że trafia kolesia prosto w głowę. O kurde. A to było, było coś podobnego w tym, e, w Akirze, jak, jak oglądaliśmy, tylko wtedy akurat ten. E, wtedy akurat pies zginął, jak tam dwa psy się prze przeciskały przez jakiś korek samochodowy i biegły na kolesie i koleś miał akurat strzelby i tak w ostatnim momencie strzelił w psa i taki zakrwawiony pies pada na... Str... na Kurde, nie pamiętam Ja też ja... nie pamiętam tego momentu Ta, To na początku filmu był, był taki motyw, że e, koleś e, e, w ostatniej chwili strzela w psa I taki zakrwawiony pies pada na szybę samochodu, a, w tej, a do tej szyby samochodu akurat takie dziecko przyciśnięte było i tak patrzy przerażone na tego zakrwawionego psa, jak pada na maskę I Ja nie pamiętam takiego momentu bo wy się nudziliście na całym tym filmie. No nie, bo to, to... Ale właśnie a propos tego filmu, co ty mówiłeś, mi się przypomniał też taki... E, te, e, przypom... Znaczy ja chciałem tylko dokończyć, tylko, że... E, właśnie powtórzyć, że film warto jest obejrzeć. Tymi, nie tam, jest to film dla tam, tam dzieci, włączyli. absolutnie. Bo przygotujcie że to nie jest wesoła historyjka i... E, no, oglądacie dają was tą odpowiedzialność. Oni odpowiedzialność. Kolejszy od play, stworzyli też inny chyba dołujący film, ale akurat o królikach i nazywa się Watership Down. Chciałem obejrzeć, ale tego nie zrobiłem, ale też jestem zainteresowany i jak obejrzę, to też dam znać, co sądzę. Bo a propos tego, co ty mówiłeś, no. mm, przypomniał mi się taki komiks. Teraz żałuję, że nie, nie potrafię sobie przypomnieć nazwy. To, e, w każdym razie to było coś... E, to była historia o tym, jak podczas wojny w Afganistanie no. No. zostaje zniszczone e, tamtejsze zoo. I z tego zoo ucieka rodzina lwów. I po jest pokazana Cholica. historia tych lwów, kiedy uciekają z tego zoo i przemieszczają się przez, przez całe te środowisko właśnie powojenne. I to jest strasznie nie Oje. niesamowicie pokazane właśnie. Teraz naprawdę... Rzadko wy właśnie To jest komiks, tak? Tak, to jest komiks. Nie nie, to się bodajże nazywa Afgańskie Lwy czy coś w tym stylu. Nie pamiętam, nie pamiętam teraz... Nazwa brzmi Nie pamiętam teraz tej nazwy. To było niedawno wydane przez bodajże Kulturę Gniewu czy jakieś tego Aha. typu wydawnictwo. Ale k naprawdę wa warto to oszpekać. No, e, no właśnie. Czy widziałem... Widzieliście w ogóle jakieś ostatnio takie dołujące filmy? Nie... Ej właśnie, ale a propos animowanych filmów tego typu. Kiedy w końcu obejrzymy, no, Grobowiec Świetlików? E, miałem ten film, ale chyba go wypaliłem, więc Aha. musiał być tego załatwić. No bo trzeba by obejrzeć, bo to jest dobry film. Też słyszałem, że strasznie dołujący. No, daj spokój. Ale jest, jest taki. Ma takie same tempo jak Akira? No Jezu, trudno mi powiedzieć, to są zupełnie inni animatorzy, zupełnie inna reżyseria. No trudno mi powiedzieć, to inni ludzie robią. Ale ty... czy, czy jest powolny? Nie wiem, nie pamiętam, widziałem ten film naprawdę wiele lat temu. Bo właśnie to, co mi się w ogóle nie podobało w Akira, to film i tak się wlecze. Wydawało mi się, że, film, że film, no wiesz, film trwa 3 godziny, a trwa 2. No wiesz, Japo ja, ja, japońska, japońska filmografia ma to do siebie. Oni tam nie, nie prowadzą takiego tempa jak amerykańskie filmy. To znaczy, rozumiem, że tam to nie, inna kultura, inne takie nie rzeczy, ma, ale mówię, jak to jest u mnie znaczy, Tam nie ma takiej zasady, że co 5 minut musi być eksplozja czy coś niesamowitego. Po prostu tam, tam pokazują historię. Tam nie zawsze historia będzie, wiesz, jakaś niesamowita, nie zawsze będą się wyda yy, wydarzać jakieś niesamowite rzeczy. Oni po prostu pokazują historię. Ale grobowiec świetlików ma to do siebie. No warto go obejrzeć ze względu na sam klimat i na samą historię pokazaną. Nie, ja nie, jestem zainteresowany cały czas. No tak? właśnie, bo z... wszystko, co wiemy właśnie o o całym konflikcie amerykańsko-japońskim to jest praktycznie wszystko zdominowane przez, Japoń... przez amerykański wizerunek, prawda? To, co Amerykanie... Amerykanie niesamowicie przeżywali właśnie ten Pearl Harbor i tak dalej, nakręcili na ten temat film i w ogóle, ale to Amerykanie zrzucili na Japonię tą bombę i właśnie te wszystkie filmy pokazane z perspektywy Japonii po tym, co się wydarzyło to jest rzeczywiście dołujące I to warto obejrzeć no. no to kurczę jestem zainteresowany Uf. coś miałem jakąś myśl, ale teraz mi uciekło, teraz właśnie nie pamiętam po czego ale to ty mi mówisz o różnych perspektywach przypomniało mi co Clint Eastwood zrobił jak opowiadał o bitwie na Iwojimie wypuścił dwa filmy flagi naszych ojców i listy z Iwojimy i akurat ten amerykański mi się bardziej podobał bo ten o, ze strony Japończyków właśnie na bitwie o Iwojimie to tak mi się nondę wydało po prostu. Nie widziałem, nie wiem. No i co, miało prawie w ogóle o filmach nie być gadkę, i tak skończyliśmy na I tym. I właśnie, no. a jak chcemy zmieniać temat a propos filmów, to tak odbijając zupełnie, no. bo kiedy, wracając do historii, kiedy zjadłem duże śniadanie i leżałem na brzuchu, <laughs> powtórzyło mi się to samo przedwczoraj. Ja ogólnie po śniadaniu lubię poleżeć na brzuchu i... Tak A wal... nie na plecach? Co? Czemu nie na plecach? Nie wiem, mam taką kanapę, która wydaje się wygodna, kiedy leżę na brzuchu. <grym> okay. e... Tak się walna... Kto tam gada? Co nie tam wiem, ci ludzie lud... kurwe... Co oni robią w piwnicy? Kto... To chodzi... chodzi do piwnicy, żeby gadać? z e... me... tego są prace zabaw Albo przecież. wiecie co, ja wam opowiem... Weź Paweł, podtrzymaj. Ja wam opowiem, kiedy... Au! też załatwię parę rzeczy. Okej. Okay. Nie wiem, pogadajcie o okay. Okej. Co tam było złychać? No dobrze, tak tro tro trochę się nudzę w domu i... Ostatnio widzieliśmy się... tydzień temu? Chyba na jeszcze poprzednim podcaście. No, może trochę bliżej usiąść? Tak... Dzieńko tak słuchać? Patrzę na te, na, na, na nasze fale i... Trochę so to jest trochę małe, dlatego chciałam tak? <sum> A co poza tym? Ostatnio w, y, jakoś tak dziwnie męczę dużo filmów właśnie. No. Zazwy zazwyczaj to mi się kompletnie nie chce nic oglądać. A teraz tak sobie myślę, no dobra, coś obejrzę. Wczoraj no. chyba obejrzałem z trzy filmy, w tym te dwa koszmarne komedie. Hmm. Dwie koszmarne komedie, przepraszam. Ja ostatnio nic nie oglądałeś, właśnie. Nie. Bo tak tam szrawa na komputer przez cały tydzień, także nie ma opcji. Aha. Jedynie no, weekendy, a weekendy to jeszcze. Cię hmm. nie chce się iść przy filmach. Nie? Nawet nie masz czasu naszej strony odwiedzić. A raz byłem. Ostatnio tak? chyba. I co sądzisz? Wygląda fajnie. Ale słuchaj, słuchałeś czegokolwiek? E, chyba tego twojego, tej twojej recenzji na temat e, Paranormal Activity 2. A, nasza pierwsza recenzja, tak. No jak jesteś ciekaw, to niestety nie mam biletów na ostatni egzorsus, więc nie wiem kiedy to obejrzymy. No, sproko. Zwłaszcza, że właśnie zbliża się parę Biletaki to mają grać? bywa chyba jakoś właśnie tak 20, czyli chyba już to grają, Tak ten. Yy... Nie poczekam aż będzie dościągnięcie i obejrzeli mnie wybory. Znaczy no, jeszcze nie ma dlatego, więc yy, nie mogę tego załatwić teraz. A szkoda, bo właśnie jestem jestem zainteresowany, bo słyszałem dobre opinie i w ogóle tak. Mm. A tak z horrorów to. Znaczy ja mam cały czas jakieś horrory, które możemy zobaczyć. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się zrobić jakąś wspólną recenzję. Uh -huh. Bo to, to, to o filmach w, w grupie gadamy właśnie na tych luźnych podcastach. Uh -huh. Więc fajnie by było chociaż spróbować właśnie tak w grupce. Powiedzmy właśnie tak jak przed dzisiaj jesteśmy. Niestety Chris'a dzisiaj nie ma z nami, bo ma jazdy i do tej pory się nie zjawił. To jest smutne niestety. Uh -huh. Mam nadzieję, że tu wróci kiedyś i znowu pogada z nami jak kiedyś. A w ogóle, y, y, on mnie trochę irytuje, bo w ogóle nie daje znać, czy istnieje, y, inne takie rzeczy. Hmm. Bo wczoraj i dzisiaj do niego opisałem, czy się zjawi, w ogóle na nie odpowiedział. No ja też dzisiaj codziennie do niego próbowałem. Do, dopiero dzisiaj dowiedziałem się, że ma jazdy i tak, no wiesz co. Mnie właśnie poinformował, kiedy odzwonił o 15, 16, coś takiego. Wczoraj? Dzisiaj, że go nie będzie dzisiaj. Nie? To tobie mówił, a mi nie, no co za koleś. <laughs> Słyszysz to, Chris? Jestem zły! Hulk smash! Spalił się Igorowi. A miałem filmować No, przecież wszystko ten pokój teraz. No, ka każdy coś tam... chyba to zrobienia. Wy to od 18 siedzicie? Eee... Tak, właściwie tak. Ale... Nagry zaczęliśmy nagrywać chyba... chyba z 10-20 minut przed twoim przyjściem. Bo tak Igor stwierdził, że ponieważ zaczęliśmy rozgadywać się o jakichś tam koncertach czy tam o zespołach metalowych Oho. to byśmy powiedzieli, hej może włączymy, bo właśnie teraz mam, mam, mam, taki, mam taką fazę. O, dobrze że nagrywasz to, co mówicie. Nie? Tak? No. no to fajnie, że tak uważasz. Z samego początku. Że to nasi współrozmówcy obrócili. Słychać bruszyli. was przez wentylację na towarze? Waliliście? Co? Wywaliliście na zewnątrz? Coś? Coś? Ktoś, ktoś tu walił w To ja waliłem. No to słychać było właśnie was przez wentylację. E, o czym mówiliście? Bo ja chciałem wrócić do zateczka. tego, o czym zacząłem. E, no, jak się tak? Wkurzaliśmy, tak? Coś, wkurzaliśmy się na Krista o. O, tylko. O, dzięki. Że nie jak dał, znać że, nie dał znać, że w ogóle się zjawi. No, w każdym razie o czym, o czym mówiliśmy no, wcześniej? Mówiłem, że znowu leżałeś no, na przód. A, właśnie. możesz drzwi zamknąć? Chciałem, chciałem tak skończyć temat o filmach. Bo przypomniało mi się, że wczoraj leżałem na brzuchu sobie znowu Aha. I znowu oglądałem Discovery I leciał taki program, momencik Nikt z Was nie oglądał pojutrze wczoraj Fajny film katastroficzny Jaki? Pojutrze Ja widziałem dwa A, razy wczoraj To oglądałem też dwa razy Ja, ja widziałem przedwczoraj ja Znaczy byłem? pojutrze Ja, ja byłem. <laughs> <laughs> ja wiem że fajny. Znaczy za pierwszym razem jak oglądałem to było jakoś nie wiem w w gimnazjum to było w ogóle O, awesome, są super, zajebisty film no ja to się nie, ja, a, Ale jak oglądałem jakiś rok temu To mm, nie. Dobra, ale wraca, wracając, bo tak zacząłem opowiadać I już na pewno wszyscy są zafascynowani Co mogło się zdarzyć po tym, jak leżałem na brzuchu <grym> I co znowu się na Discovery I znowu to się działo na Discovery I pokazali taką rzecz, która mnie trochę zaintrygowała e, Mianowicie był Właści... Wiosę, na dalsze, właściwie nie wiem, był właściwie jakiś program. Bo je. Był właściwie jak ważne. jakiś program o tam genetyce i tak dalej. I pokazali kolesia, który tam e, pracuje nad e, tworzeniem nowych organów. Tak. Tworzeniem nowych organów dla Co? ludzi. No, na przykład serce? No, na przykład serce, chociażby. Tak po prostu. Czekaj, czekaj, i właśnie. Nie, niech nie I na czym to miało polegać? Wymyślili coś takiego jak drukarka, bio, jak drukarka biologiczna i to ma polegać na drukarka. tym, że jest jakiś sprzęcior, który kładzie warstwa po warstwie, jakieś wa, warstwy komórek, które łączy na jakiejś zasadzie, łączy na jakiejś zasadzie i, i tak kładąc warstwa po warstwie po warstwie, za ileś tam lat chcą być w stanie stworzyć całe organy ludzkie. I teraz Magie. moment, moment. W ogóle jak te komórki tworzą? Jak dotąd to, to, to słyszałem o tym podobne, to mówiłeś, tylko o 3D, który właśnie... Nie, drukarka 3D to jest bzdura, to już od dawna istnieje to tam rob, robią. Nie, tylko mówię, że mi coś takiego. No to... Nie, w każdym razie drukarka biologiczna i że tam ma jakiś płyn biologiczny, który są w, w którym są w stanie określić jak te komórki mają się łączyć i jak mają działać i... Chcą na tej podstawie tworzyć całe organy Że tam kładzie warstwę komórek Której każą w jakiś sposób tam się łączyć Bo na razie mówili, że są w stanie tworzyć jakieś Czy tam płaty jakichś organów Czy coś, żeby na przykład wypełniać Jak ktoś ma zepsuty kawałeczek organu I że mogą w stanie to wszczepić komuś I naprawić organ I mówią, że chcą to na tyle rozwinąć Żeby robić całe organy na tej zasadzie Kurde i wyobraźcie sobie, na przykład idziesz do szpitala, dajesz kawałek swojej krwi, czy, czy, czy tam kawałek swojego DNA, Aha. oni to wkładają do tej druka, drukarki i robią ci idealnie kompatybilne z tobą serce. Ja. na przykład ci wsadzają do ciała. I tak zacząłem tak, się... Na... że już pasuje na 100%. Tak, że pasuje na 100%. Kurde. I tak zacząłem się zastanawiać, kurde, a jeśli to posuną trochę dalej, no bo... on no to ben, nie śmierdza się opowiada. Czekaj, czekaj, bo on to opowiadał tak, że... Yy, gdyby to rozwinęli, to byliby w stanie tworzyć każdą komórkę ciała, no bo wszystkie te komórki działają na podobnych zasadach. Czy to by znaczyło, że za jakieś 20, 30, 50 lat oni by byli w stanie stworzyć całego człowieka w tej drukarce? Te, teraz no bo, to... Ale DNA bardzo... chyba co nie? No Czyli dobra. sklonować po prostu. No dobra, to byłby klon, ale to nie byłby klon jak teraz... No to jest klony klon... już potrafią zrobić. Ale aktualnie postrzegany klon to jest biorą komórki i wstrzykują komuś i to się rodzi nowa osoba. A to po prostu tworzą ci nowego człowieka jak z drukarki. Jak z fabryki mogliby wychodzić nowi ludzie jakiś. Czy za jakieś 50 lat będą nowi ci na nowo zajmiemy się tym, niewolnictwem czy czymś takim, bo po prostu będą tworzyć w fabrykach ludzi A ale to chyba jest od takim kątem tak się... nie patrzyłbym na to jest, jest chyba taka książka, nowy wspaniały świat coś takiego i właśnie jest coś w tym stylu, że w roku 2000 Którymś tam setnym, właśnie już powstają klony ludzi i yy, się po prostu mieszają z normalnymi ludźmi, i wszyscy są tacy sami pozbawieni uczuć i tak dalej. Ej no właśnie, bo to jest, ale nawet nie, poz, po prostu... nie pozbawieni uczuć, bo mówią, że mogą ka każdą, yy, że na tej zasadzie, że. Yy, znaczy, tam była kobieta, która opowiadała, że to nie, jest kwestia, to nie jest kwestia tego, czy są w stanie to zrobić, tylko kiedy są w stanie to zrobić. I ona odnosiła się do powstawania Samych organów No ale jak jesteś w stanie zrobić Nie no to bardziej jak... żeby pomóc człowiekowi niż no tak, ży ale zobacz, za Zastąpić jak jest... życie człowieka Oczywiście ale jak jesteś w stanie zrobić jeden organ to jesteś w stanie zrobić wszystkie organy, które składają się na człowieka. No tak, tak. A później zrobić całą resztę człowieka, przecież zrobić później jakiś szkielet człowieka, zrobić mu skórę, zrobić rysy twarzy, to jest jakaś bzdura w porównaniu ze zrobieniem całego układu, nie wiem, trawiennego, czy coś na nowo. I nie wiem, mi się wydaje, że... E, Ale temu... istnieje ponosi już takie coś, że przed urodzeniem można już sobie zaprogramować, jaki będzie kolor skóry, kolor oczu. I tak dalej, już w DNA, bo potrafią to tak? no, modyfikować. A to bzdura? Że, że, że jakieś tam te klocki DNA mhm. nie. zmodyfikować, czy tam jaki kolor oczu, i tam skóry, czy tam <laughs> włosów. Ty, wyobraź sobie, żeby, żeby wiesz. kiedy... Ale to też dla bogatych i bzdura totalna. Ale nie tak, no, bo kogo to tak w przyszłości wyobraź sobie, że kiedy, kiedy dowiadujesz się, że nie wiem, twoja, żo zgodnie twoja zgodnie żona nie, jest w ciąży, czy tam twoja kobieta jest w ciąży. To idziesz do szpitala jak w jakiejś grze RPG ustawiasz no no. jakie, jakie ma rysie, włosy, paski, nie? tak, przesuwasz paski, jakie ma włosy, jakie rysy twarzy i wszystko. Kurde. Wyobraź sobie świat, świat z, z za sto lat, kiedy wszyscy są przystojni. No. Wszyscy są albo przystojni, albo piękni nie, to, i Nie, no to, to by się zmieniło po prostu skala postrzegania tego. No tak. Że jak człowiek przystojny dzisiaj, to by brzydki wtedy, nie? Kurde, to, w, to wtedy mógłbym wybrzydzać między dziewczynami, które teraz mi się wydają niesamowite. No. To, to wszystko z waszych opowieści brzmi, że niedługo człowiek przechytrzy Boga, jeśli w ogóle istnieje. Ale mówię w takim przenośnym sensie. Kudę, jest... O nie, przechytrzymy Buddę. Przechytrzyliśmy wielkiego Ale, ale, ale czytałem kiedy, nie, niedawno taką, taką e, teorię, że ludzie za czasów Jezusa w ogóle jakby sobie wyobrazili taki świat, w ogóle byłby w stanie sobie wyobrazić taki świat jak dzisiaj, no. to po prostu byliby w raju. Że to jest dla nich kraj, taki coś, że przemiesz... przemieszczanie się z miejsca do miejsca, i tak dalej. A dlatego właśnie dzisiaj prawie, że już mało kto wierzy, jak no. ci tak szczerze zapytasz, no bo po prostu mają wszystko na wyciągnięcie ręki. Po prostu trzeba chcieć i mieć zaparcie, żeby osiągnąć bogactwo, Nie no jasne, prawie wszystko, a wtedy ta za tamtych czasów. Ludzie, no, jak się urodził biedny, to i umierał biedny. No i wystarczyła po prostu taka wiara, nie? Ale na tym polega cała, cała wiesz, ewolucja, całe postrzeganie teraz czasu. Przecież po dla tych wszystkich to... ludzi... tych wszystkich Kościół jest słaby przecież teraz, Przecież Dla tych wszystkich troglodytów i tak dalej, gdyby no. powiedzieć, że świat kiedyś będzie wyglądać takie za czasów Jezusa, że no. mają prawdziwe domy i mogą, i mogą od innych ludzi dostawać, dostawać rzeczy... To, to by było dla nich niesamowite. Wow! Ktoś mi, ktoś mi da coś, bo ja mu dałem coś innego? Przecież to no. jest niesamowite. To były czasy, to w których kiedy chciałeś coś, musiałeś sam to upolować, albo sam o to zawalczyć, A świadomość, że ktoś ci da coś, bo ty mu dasz coś innego, to by było niesamowite. Ale właśnie z ich perspektywy nasze czasy, jeszcze bardziej. A teraz jest taki niesamowity boom techniczny właśnie, właśnie. Medy medycyny i wszystkiego. Prawie w każdym miejscu świata możesz być. Możesz tak. na księżycu A co stanąć, będzie kurwa no to, za jakieś to, to, 200 lat? Właśnie. Szczególnie, że jakichś 10 lat jest tak niesamowity boom e, właśnie techniczny. że. No dobra, 10 lat temu, ale 20 lat temu, samo pojęcie internetu, samo pojęcie tych, wszys e, tych wszystkich nie. E, gdybyś komuś pokazał iPhona 20 lat no, temu, właśnie. to byś się posikał ze szczęścia. Sam internet! Tak. Sam internet, tak. kurde. To taka próba przyszłości. Jestem ciekaw, co sądzicie o samej idei statków kosmicznych jako sposobie por por poruszania się. Czy myślicie, że, czy myślicie, czy to jest dobry pomysł? Tak jak w Jetsonach. Ale dokładnie co? No co czy wolibyście, żeby zamiast samochodów, pociągów, i tak dalej, były właśnie pojazdy kosmiczne, które są w powietrzu? No dobra, ale chodzi ci o latające samochody, czy pojazdy kosmiczne, które są w stanie poruszać się w kosmosie? Eee, Bo wiesz, jeśli, nie, nie, nie, nie, jeśli nie, nie, mówisz tak na, o... ziemi, na Ziemi, na Ziemi. A no to nie mówisz o pojazdach kosmicznych, tylko o latających samochodach. No nie wiedziałem jak to nazwać do na początku, no. ale co... co to... Po pierwsze, na pewno znacznie trudniej byłoby dostać licencję. No bo, bo jak teraz masz e, po prostu. Teraz... prawo jazdy na, na samą ulicę, to wtedy można na. Cały po prostu atmosferę co nie Ale nie? wszystko te... no Na to... całe powietrze I później musisz się uczyć tych wszystkich zasad Że jeśli ktoś jest nad tobą no. To co ty musisz robić jeśli Dokładnie. jesteś pod nim Nad nim To na pewno gdyby ktoś to opracował byłoby taka ilość zasad Że na pewno strasznie trudno byłoby Dostać prawo jazdy na, na coś takiego Poza ja... tym nie, nie całkiem dawno czytałem Felieton jak No w Top Gear Jak no. ten jeden z tych prezenterów chciał sobie wyrobić licencję na samolot tam... czy tam na helikopter, no to, to, jest 100 razy trudniejsze niż po prostu na same prawo jazdy. Tam jest miliard zasad, wszystkich tych po prostu sam, sam ten test teoretyczny, to jest po prostu 10 razy to, co na samochód. No jest samo nauka latania. Czyli na, pe na pewno... Wówczas jest... znoszenie się, lądowanie i sterowania no, tym, co nie... Jeśli nawet będzie popularny sam fakt tego, że ten, że są latające samochody, to na pewno dalej będzie działać normalny ruch na powierzchni. No tak, tylko bo... że będzie to rozwinięte. No właśnie, na pewno... Yy, bo na pewno kiedyś no wymyślą latające samochody. i Na pewno no. będą kiedyś działać i będą kiedyś powszechne. Ale no. na pewno nie będzie tak że wszyscy będą mieć latające samochody, bo to będzie niesamowicie trudne. Chyba, że wszyscy, wszyscy po prostu... No, chyba, że to po prostu chyba, że... ułatwią, tak jak samochody. No kiedyś yy, nie wyobrażali sobie poruszanie się z prędkością 200 km h No godzinę, właśnie, nie? gdyby tak sobie zastanowić się z perspektywy kogoś, kto żył 300 lat temu i pokazać mu to, że kiedyś będzie jeździł po, po tej... Po autostradzie. po autostradzie, gdzie wszystko porusza się z niesamowitą prędkością to trudno to wyobrazić myślę, że to będzie na tej samej zasadzie i myślę, że to jest następna rzecz po no. prostu w tym w rozwoju człowieka po prostu nawet nie możemy nie, nie, nie mamy prawa się śmiać z jakichś takich abstrakcyjnych pomysłów, które mogą w przyszłości być, jak właśnie no. latające samochody no bo ludzie tak samo myśleli 100 lat temu, żeby do internet i y, komputery, że to po prostu jakaś głupota i że to niemożliwe. E, dokładnie, tak, nie? przecież w, w latach... Nagrywanie filmów na telefonie? Nie ma. Tak. Prze, przecież w latach ten... E, kiedy to było? E, w dziewię... Przecież w XIX wieku, pamiętam, cholera, teraz nie pamiętam kto to powiedział, ale ktoś z tych niby znanych filozofów z wieku, z XIX wieku, stwierdził, że... Aktualnie ta, nie ta. da się wymyślić już nic nowego. Ta, ta, z... Bo przecież ta. mają parowóz. <głos> I my się śmiejemy z tego. Co to wymyśleć? A tak, e, bo właśnie też... Powiedzłem, że chyba właśnie w którymś z tych podcastów na słyszałem usłyszałem o, tą gadkę o tych pojazdach. No. Tych powietrznych. I usłyszałem tylko jeden taki dość trafny an, Antyzdanie e, anty na temat tego. No. Co jeśli taki, taki pojazd się zepsuje? No to się rozpierdzielasz na ziemi. To, to, jest, to jest tysiąc razy gorsze... Tyra, no tysiąc, dobra, tysiąc razy ale... większa szansa, że zginiesz niż w samochodzie. No dobra, ale tak samo jest z samolotami. Przecież nikt nie buduje samolotów na zasadzie Hej, lepiej nie budujmy samolotów, bo co jeśli się zepsuje? Ale samoloty to no, i ale tak jednak są... jest coś innego niż samochody. No, ale wiesz, ale, ale no, ale chyba... tak samo jak, jak przemieszczanie się drogą lądową, a y, powierzchnią. na przykład, możesz do Ameryki dopłynąć statkiem, to będzie bezpieczniej niż samolotem jakby. Ej, ale, ale, ale wyobraźcie i, sobie, i, że... I dalej można statkiem dopłynąć, więc to raczej nie wyjdzie z Tak, modem, Ale wyobraź sobie, jeszcze taką, wyobraź sobie jeszcze taką sytuację. Bo teraz cały czas się mówi, że o, ludzie boją się samolotów, ale, y, ale tak naprawdę wypadków na Ziemi jest milion razy więcej. Dlaczego jest milion razy więcej, bo jest znacznie więcej samochodów. Przecież gdyby było tyle no. samo samochodów latających co tych jeżdżących na ziemi, to podejrzewam, że wypadków byłoby tyle samo co, e, co na ziemi. Czyli i tak tyle samo ludzi by ginęło. A teraz, e, wiesz, spojrzeć na to jeszcze z tej strony, że... Ja właśnie myślałem, że jeśli e, załóżmy... No, mi się wpierdala w słowo. No. Nie, bo jak ty, Niech mów! Bo, bo, bo wy od 10 minut macie słowo, tak ja zapomnę, co chciałem no, powiedzieć. Mów, no, Właśnie chciałem tylko tak pomyśleć, że jeśli gdyby te pojazdy powietrzne były na porządku dziennym, nie, nie byłoby w ogóle samochodów, byłoby tylko takie pojazdy, no. to właśnie myślałem, że szanse, żeby, żeby więcej ludzi zginęło właśnie są większe niż.. Y niż jak są pojazdy, no, po ziemi. No pewnie, przecież samochodem no tak, to przecież się zatrzymasz, a z takim... Nie zatrzymasz się w powietrzu takim samochodem latającym. Czemu nie? Helikoptery mogą się zatrzymać w miejscu. No tak, ale jak masz na przykład awarię, wysiądzisz ci silnik w samochodzie, to się zatrzymasz, za, zahamujesz, nie? A takim co? Zatrzymasz słuchaj. i zawiśniesz w powietrzu? Słuchaj, gdyby, by, słuchaj gdyby, były gdyby były już samochody latające, na pewno jest zestaw inżynierów, którzy myślą właśnie o tym, co się stanie w stanie awarii. Na, a to też jest. Na pewno byłby cały zestaw systemów, które, nie wiem, wypuszczają spadochron czy cokolwiek, które sprawiają, że spadasz na ziemię. A to też, Nawet w najgorszej problem. sytuacji lądujesz tak, żebyś nie umarł. Więc wiesz, to, to na pewno by, byłoby tak przemyślane, że wszystko byłoby zabezpieczone. Na pewno byłyby trzy spadochrony, które e, wiesz, w razie awarii pierwszego wylatuje drugi, w razie awarii drugiego wylatuje trzeci. Na pewno jeszcze jakieś inne systemy, o których Jaki nawet, nawet nie jestem w stanie pomyśleć, bo po prostu nie jestem inżynierem samochodowym ale na pewno to byłoby przemyślane i myślę, że to by dało się zrobić. Jedyne, co mi się wydaje, to że no po prostu na pewno trudniejszy byłby system właśnie nauczenia się latania w takim, no... No mogę to nazwać trójwy trójwymiarowym no, no świecie, bo aktualnie jazda po Ziemi... To jest ziemi, dwuwymiarowa przestrzeń, bo jest tylko y, odległość i szerokość, nie ma wysokości. I wysokości. i, no, i tyłości. No, no właśnie. A to by była po prostu nauka lotów w trzech wymiarach. No to może, czyli... Bo tak, to do mi wyniosł, czy jesteście właśnie z, za czymś takim, czy Ja przejście? jestem jak najbardziej. Za? Za, za, za, za. A ty z Nie wiem, no jakby było, to raczej za. No nie wiem, no... Ja jestem, wiecie wszyscy, że jestem pasjonatem samochodów, ale na przykład jak widzę... Tylko, super, ty, tylko super, my o tym wiemy, oni super, nie wiedzą. Super, super odrzutowce, to jakoś jak, nie wiem, po prostu nie jestem w temacie i nie wiem, jakie są najlepsze, najszybsze odrzutowce No dobra, ale odrzut, odrzut... Jakoś to mnie nie jara. Dobra, słuchaj, ale odrzutowce aktualnie są używane tylko przez wojsko. Tak, ale no. kiedy to by było używane na porządku, powietrznym. Może jakby były właśnie samochody, to może też bym co no to może też bym, też bym był za... No Od... nie, no za raczej. No. no bo wtedy to by weszło po prostu Trudno do porządku, wiedzieć, do porządku no. dziennego. Przecież kiedy samochody pierwszy raz no. wychodziły, to też nie było od razu pasjonatów, którzy wow, no, tak, tak, no. uwielbiam tego, prawda, BMW z silnikiem dwukoniowym, no. który, prawda. Forda T. <gry> tak, jakkolwiek to by się nie, cokolwiek co by nie było. Ford T to był właśnie pierwszym takim no, pojazdem takim dla wszystkich ludzi, A, no właśnie. bo przedtem to były takie samochody dla burżuazji. Kurde, żeście się rozgadali. No. No. <głos> On Powiedział ktoś, kto się rozgaduje o filmach. W każdym razie. <głos> nie, nie, mnie, mnie to cieszy. Mnie to cieszy że... Nie, w każdym razie mi się wydaje, że, tak, że latające samochody na pewno będą miały swoje miejsce w którymś miejscu w historii. No. I jestem jak najbardziej za, no bo kurczę, nie widzę, nie widzę, nie widzę żadnego przeciw. Mm -hmm. no, Tylko poza tym, że trzeba będzie naprawdę rozsądnie przemyśleć e, zasady ruchu no, no, i no. rozsądnie przemyśleć wszystkie zabezpieczenia takiego samochodu No w, su w sumie masz rację. No bo żeby... sobie pijany kierowca takie... Tak, taki pijany kierowca, który... Leci roz... sobie do dołu, do góry Rozbija się gdzieś o dachy wieżowców No w ogóle... Jedno co mnie zastanawia, bo na pewno wiesz, tak jak są teraz na przykład jakieś nielegalne wyścigi i tak no. dalej Gdyby były samochody, które mogą się wznosić w powietrze Na pewno by powstały jakieś nielegalne wyścigi, które by polegały na tym, kto wyżej podleci O kurwa no. I że wiesz, leci dwóch takich gangsterów i który, pier który pierwszy... Który pierwszy zawiśnie w kosmosie który Nie, który pierwszy się wystraszy, co nie, i zawróci no. na ziemię A który poleci jeszcze wyżej Tak, i się uduści I, w i w panie gdzieś gdzieś, gdzie nie ma atmosfery, czy no. coś i zginie to tak jak w to... tym filmie Blue, coś takiego. Jaki? Blue? Blue. Jak, jak, to, jak to było? Widziałeś, te, nie wiem, jak to się chyba źle przekręciłem nazwę, jak, jak dwóch typów, których głębiej zanurkuje. Może... A No. Ten... I to ten Blue. I to debluchy. To jest. E, chodzi o ten film z tym, e, z Żanem e, Renault. no właśnie no właśnie. O wielki błękit. O wielki błękit. No, właśnie, gdy, kto niżej zanurkuje i w końcu, właśnie, tak się Tyle skończyło. Tyle o, tytu, o słyszałem, warto z obejrzeć. Tak. No, fajny film. Kule, to, to, to... Kolejny film, no, fajny. No. Dobry film. Jeden z niewielu dobrych filmów z Żanem Renault, którzy są produkcji francuskiej. No, Bardzo hmm. fajnie E, czy ktoś ma jeszcze jakiś temat? A ile bo... już gadamy? Sporo, naprawdę. Chyba, chyba sporo więcej jest niż zwykle. O Jezu, ponad półtorej godziny? No Godzina 20 zaraz będzie. Nie, będę. no to o, kończymy. nie ma e, Chciałem tylko ostatnią rzecz o filmach powiedzieć, a potem to pięć myślę, że chyba wszystko. No, ja ja mogę gadać. E, chciałem tylko jedną rzecz o filmach ja powiedzieć, siło, bo ten. chyba już kilka razy mówiłem wam, że, że ten rok z jeśli chodzi o filmy. Aha. Bo głównie są filmy dobre, ale że tylko kiedy coś jest takie naprawdę. I czytałem jeden ze starych magazynów film, które kolekcjonuję od chyba właśnie 98 roku i trafiłem na rok 99 i teraz wam przytoczę parę tytułów, w ogóle nie tylko wam, ale też słuchaczom. Myślę, że każdy znajdzie jakiś film, który przynajmniej albo słyszał, albo widział i jest w stanie stwierdzić, czy to jest, znaczy porównać jakie są filmy, w... jakie były filmy wtedy w porównaniu z tym, co było w tym roku. Ok. I jest tak, American Beauty, Aha. szósty zmysł. Informator, Zielona Milla, Magnolia, Przerwana Lekcja Muzyki, Być John Markowicz, Tarzan, Toy Story 2, Matrix, Podziemny Krąg, Blair Witch Project i Stalowy Gigant. Takie filmy były w 19 roku. No. O kurde. Większość, większość tych. to było wszystko w jednym roku? Naj, Myślałem, od... że to w latach 90. po prostu. To jest 99. Ale czekaj, co my porównujemy jeszcze raz? Do Dla dzisiejszych, dzisiejszych czasów chyba, nie? No bo to jest rok 99 i Aha. ten film, który wymieniłem, chyba najniższą ocenę jaką bym mi dał to jest 8. No. A teraz jest 2010. I jak dotąd to, to są chyba trzy filmy, którym bym dawał powyżej 8. No ale no. co roku miałby być jakiś hit stulecia. Nie, ale kurde, no jaka to jest w ogóle. No różnorodność. Co, co, co ileś tam lat, masz co ja, były dobre filmy. I tak z tych filmów, co powiedziałeś, widziałem może 3 czy 4. Więc... Ale to, to i tak coś. bo Boś, powiedzmy, za 5 lat, ale nie no kurde. kto będzie pamiętał kurde, przed, nie wiem, co w tym roku tak wyszło, nie wiem, Kilkas na przykład, albo. Kilkas był. Despicable me, albo widziałem. inne takie animacje. To ten awatar cały. Awatar był w zeszłym roku? W zeszłym W Chyba tak. Nie. A nie w tym roku. Nie nie. On był, on wyszedł w grudniu. Więc co, tak jak zesz zeszłego no roku. Ale w Polsce. Też, też w grudniu. Kurde, chyba w Wigilii. Prawda? No. Myślałem, że to jest ledwo, co byliśmy w kinie. No, no właśnie. Nie to... Myślałem, że to jakoś wakacje. Film wyszedł do kiny zimą zeszłego roku, pewno. Rok. To pamiętam. To nieźle. Kurde, ale ten czas zapierdala. No, no zapierniczę, jak nie wiem. Także no. Z, życie mi przecieka. Dlatego, dlatego jak czytam takie filmy z 1999 roku, a to właśnie nawet co w tym Na, na podstawie rozwistego. są dobre, a że to kiedyś coś jest takie, no, naprawdę no. dobre. I to no, jestem, to jest... jestem Na podstawie takiego, takiego roku, czyli w 99, stwierdzili, że ten film jest siek, jeśli Mo chodzi o film. może właśnie w 99 wydali tyle zajebistych filmów, bo myśleli, że będzie koniec świata. I e, właśnie. No, no. <laughs> może. Wszyscy, reż... naprawdę zajebiste wszyscy, filmy. wszyscy reżyserowie, którzy mieli w głowie jak... wizję jakiegoś filmu idealnego, to stwierdzili, kurde, muszę teraz zrobić, bo w, 20... w 2000 skończy się świat. Teraz w 2012 powstanie następna lista zajebistych e, właśnie. filmów. właśnie. Musimy czekać kurde, dwa lata. Nie, niedługo w grudniu to świat się powinien skończyć, nie? Nie w Jeszcze w 2012. nie w tym roku. Miało być w tym roku. Nie, w 2012. Jak w tym? A 2010. Jezus, Maria, już na przyszłość. Już mi się lata Jest Dwa lata, jestem stary. No sorry. Majowie uznają cię za, za ignoranta. <głos> to co, przechodzimy do top 5. A to nie było top 5? Nie, nie, to to było coś, coś innego. No to robić. top 5, 5 filmów wie, wie, wie, że to... wszechczasów czy ostatnio danych? Widać, widać, że nie słuchałeś naszych wcześniejszych No nie, podcast. nie, bo, <laughs> może we msiku. Top 5 to jest e, taki zbiór filmów o konkretnej tematyce, które odliczam... Mow! Jaki temat dzisiaj. dzisiaj? Dobra, niech będzie, nie będę tłumaczył. A ja nie wiem. E, Będziesz słodka, potem będziesz no. wiedział. Dzisiaj wybrałem top 5 filmów, w których głównie siła polega na jednym aktorze. Okej. Okay. Mamy tak. Na pewno będzie Dark Knight. Yy, nie. Pewnie ale, nie dla tego aktora Ale, bo ale, ale nawet, nawet nie pomyślałem o tym, ale. No, może. Ja no. nie wiem, no. mam. Na miejscu piątym dałem film yy, Ray, który jest biografią Raya Charlesa. No bo no rzeczywiście w tym no. filmie. Ale kurde, film, jak. Trzyma się głównie właśnie na podstawie Jane Foxa, bo sam film. Nie jest aż tak ciekawy. No film, dobra, ale przecież na tym polega film. To jest biografia konkretnej osoby. Nie możesz, nie możesz takiego filmu wsadzać do top 5 filmów, w których główna postać gra główną rolę. Ale nie, chodzi o to, że właśnie siła filmu polega tylko na nim, a nie ma przykład jakiejś, nie wiem, No tak, super bo cały zdjęć, film muzyki, o nim. E, reszta film, Druga Film, tytuł filmu to jest jego imię. Ale na piątym no. miejscu postawił. No na piątym, nie? No nie, nie Dam na piątym miejscu, bo... Właśnie chodzi mi o to, że sam film nie jest aż tak dobry. i właśnie Ale ma zajebistą muzykę. I tylko nim się ratuje głównie. Znaczy, ciebie. Mess around, mess around. No dobra, to dalej. E, na miejscu czwartym dałem film. piwo Na miejscu czwartym dałem film Bronson. I, Tutaj puściłem naszym słuchaczom zwiastun tego filmu i myślałem, że będą mieć kompletnie inną reakcję, ale wygląda to, że są zainteresowani. No, to To jest to film fajnie. o takim psychopacie, który uwielbia życie w to jest film o psychopacie, który uwielbia życie w więzieniu i właściwie no, film właśnie skupia się głównie na nim. Poza tym no, są jakieś nie wiem, właśnie ciekawe zdjęcia albo połączenie muzyki z obrazem, ale głównie właśnie najlepszy z tego filmu jest rola główna, czyli pan Tom Grady. Mogliśmy go ostatnio widzieć w Incepcji i właśnie to jest największa zaleta dla tego filmu. Sam film jest dobry, ale jeśli już naprawdę polecić komuś, to właśnie tylko ze względu na niego, bo... Sam film może wydać się trochę taki dziwny momentami, dłużący się i właściwie tyle. Na miejscu trzecim dałem film Pogrzebany. Oczywiście mogliście słuchać ostatnio recenzji jaką dałem na internet, więc nie będę się tu więcej rozgadywał. Ryan Reynolds świetnie zagrał i właściwie tyle mogę powiedzieć. Na miejscu e, drugim dałem Aż poleje się krew, no bo głównie ten film, jeśli już naprawdę można powiedzieć, że jest świetny to ze względu na Daniela Day-Lewisa, który wygrał w ogóle chyba tysiąc nagród za ten film. I głównie właśnie tylko on sprawia, że film przykuwał uwagę. I na miejscu pierwszym dałem film Cast poza światem z Tomem Hanksem, bo cały film mówi o kolesiu, który rozbił się na wyspie. Ale moment, no. w Cast mi się nie podoba to, że klasyfikujesz go właśnie jako film E, znaczy, stawiasz pytanie, czy ten film jest dobry przez to, że e, znaczy przez jednego aktora. W tym filmie gra jeden aktor. Nie tylko. No dobra, są inni aktorzy, którzy grają przez pierwsze 10 minut i się, ostatnie o... 10 minut. No ale właśnie o to chodzi, że właśnie to są filmy, które dzięki. Jeden, jeden aktor jest w stanie sprawić, że film naprawdę Wiesz, dobrze, to dobrze, film się, dobrze się ogląda. Na, na tym polega moja lista. To jest lista filmów, które sprawiają, że jeden aktor wystarczy, żeby cały film był wart obejrzenia. A fajny film, fajnie. I, i ja dlatego, ja dlatego, ja dlatego i dałem na pierwsze miejsce. Okej, okay, everybody. Ktoś ma coś jeszcze do, do dodania? E, tak. Na pewno masz jakąś mądrą myśl. Ja mam mądrą myśl. Dajesz. Co, nie będę się dzielić z nimi, to jest moja mądra myśl. A, a, a może sprzedać? Nie. A za ile? No właśnie ty wyznaczasz cenę. Twoja myśl. Dobra, daj mi dychę. Dychę. No nie mam dychy. Mogę dać 5 zł. No, no to nie będzie mądry myślę. No kurwa. Weź, bo jeszcze się zawiedzisz. Okej, okay, <grym> oczywiście słuchaliście luźnego podcastu bez kietu. Chyba zapomniałem o tym na wstępie zaznaczyć. No. Beskidu. Niedługo zaczynamy naszą promocję, więc w końcu będziemy znani i sławni i bogaci. Alright. Mówiłem dla was ja, czyli Michał. Po mojej lewicy jest Stachu. Po dalszej lewicy Paweł. Po czyli generator dobrej energii. Tak. Po, po, po dalszej lewicy albo mojej prawicy Igor, który oczywiście pojawiam, co? Żebyście um um umarli, na przykład. I życzymy miłego dnia albo wieczoru. Pożegnajcie się ładnie. Cześć. Cześć. Mam, o, mam, mam dobrą radę na koniec. Okay. Ale to jest dla wszystkich. Wejdźcie teraz na stronę jakichś linii lotniczych. Nie wiem, najlepiej najtańszych, żeby was to drogo nie wyszło. Wejdźcie na stronę linii lotniczych. Sprawdźcie sobie e, jakieś terminy, no w najbliższym tygodniu lecące do Afryki, co nie? Oczywiście, żeby was, że się tej Afryki, że, żeby was za dużo to nie wyszło. Oj, i się. Żeby was to za dużo nie wyszło, prawda, żebyście sobie nie obciążyli konta, w każdym razie polecie do Afryki. Nie wiem, tak w najbliższym miesiącu, jakbyście sobie zabukowali bilety tak na miesiąc wcześniej, to wyjdzie was dość tanio. W każdym razie, e, polecie do Afryki, co nie, kiedy już tam będziecie. E, Wiecie, na lotniskach zazwyczaj na pewno, na pewno krąży masa, masa ludzi, którzy są chętni do pomocy, bo oni węszą w tym, e, węszą w tym e, zysk, więc weźcie sobie troszkę kasy, prawda, weźcie ze sobą troszkę euro, jakieś świecidełka, oni lubią świecidełka, dajcie im tego trochę, oni, e, w każdym razie oni was potraktują jako turystów, prawda? E, więc na pewno zawiozą was do jakichś egzotycznych miejsc w Afryce. E, starajcie się wybrać jakieś e, naprawdę odległe miejsce, gdzie mieszkają jakieś... E, e, no, gdzie są jakieś e, takie wioski, w których ludzie mieszkają jeszcze tak dość prymitywnie. Postarajcie się e, namówić swojego przewodnika, żeby was tam zawiózł. Kiedy już tam będziecie, na pewno, no wiecie tak wkręcie się troszkę w towarzystwo tam wiadomo, że wszyscy, wszyscy ludzie są strasznie dzicy i nie da się z nimi porozumieć ale dajcie im jakieś świecidełka dajcie coś, na pewno was polubią Znajdźcie sobie jedno dziecko znowu, kurde. zjedzcie je i złapcie kurwa AIDS i tym uroczym akcentem kończymy luźny podcast Beskitu życzymy, życzymy oczywiście miłego dnia albo wieczoru